Witamy, wi witamy, witamy, witamy. 57. odcinek właśnie się nagrywa. Eee, nagrywamy go jedenastego Kwietnia 2016 roku. Standardowo ze mną jest Tomek Zawadzki. Cześć wszystkim. Jest ze mną Rafał Radomyski. Tak, jestem. Cześć. Tak. I ja mówiłem, czyli mówił Christian Kędry. Słuchajcie, 57. odcinek, nagrywamy sobie właśnie. Słuchajcie, dzisiaj będzie dość nietypowo, bo w sumie ostatnio mało gramy. Tomek nie ma czasu, bo zaraz w ogóle też nie będzie miał dalej czasu. Ja w sumie ogrywam starsze tytuły, chociaż coś tam od nowego odpaliłem, to Wam też powiem. A Rafał ma coś specjalnego, do, do, do, do, do musi, musi o czymś powiedzieć, ale nie chciał nam mi powiedzieć przed odcinkiem, więc zobaczymy o czym powie. Więc ten odcinek to będzie taki chyba misz-masz wszystkiego po trochu. E, tak, i słuchajcie, 57 odcinek, myślę, że jedziemy standardowo Hyde Park, co ostatnio oglądaliśmy przez nasze ostatnie dwa tygodnie, oglądaliśmy, robiliśmy. Niech zacznie Tomek. E, stało się coś strasznego, bo ja na odcinek nie mam żadnej gry piekła zamarzło i w ogóle te sprawy, ale słuchajcie, w Division też nie gram, bo od 9 kwietnia, kurde, gra jest rozwalona, nie pojawiają się dzienne aktywności i nie można wykonywać misji i nie mam kompletnie co robić w tym, wiecie, zrobiłem 50 poziom w Dark Zone, że już mogę kupować te, wiecie, na, na najbardziej żółte bronie, przedmioty i jak to tam wszystko można. Eee, i. Rakiety nuklearne. E, tak, co powinni dodać, bo i kurczę wiecie co, to nie ma co tam robić. Gdyby, nie był, gdyby rzeczywiście znikły te dzienne misje, dwie na trudnym, jedna na ambitnym, no to to, to, to już chyba można grę powoli sprzedawać, tak? Można powiedzieć. Ale jutro no dobra, jest aktualizacja. Ale, no właśnie. tam nie miały no jutro dość... jest aktualizacja właśnie. Jutro, jutro, jutro. No. I dlatego się cieszę, okay. bo bo nie wiem, czy słyszeliście, ale tam naprawdę dużo fajnych rzeczy dodadzą. Na przykład będzie można się w końcu wymieniać ekwipunkiem, tak? To, co miało być od premiery. No yeah. yeah, Ale super. Oczywiście musieli to wszystko skomplikować, bo to nie może być takie proste. Wiecie, żeby wymienić się ekwipunkiem, to musicie być najpierw w grupie. Razem z tą grupą, musicie pójść do specjalnego checkpointa, który jest tak praktycznie wejściem i wyjściem z Dark Zona i dopiero tam możecie się wymieniać eee, i podniesiony przedmiot możecie tylko wymieniać w ciągu dwóch godzin. Jest to kompletnie nielogiczne, głupie i w ogóle nie, <śmiech> nie wiem, co oni to robią. No ale wiesz, skrzycenie w coś. Skrzynce nie możesz mi czegoś schować. Tak. Chcą ograniczyć handlowanie po prostu. A, A tak. wiecie, co jest A, jeszcze lepsze? Wiecie, żeby nie było całego Allegro zaraz sprzętów. Jeszcze lepsza jest, jest no. akcja taka, że jeżeli wyrzucicie dany przedmiot, który chcecie, z którym chcecie się podzielić ze znajomym z waszej grupy, to załóżmy, trzeci znajomy, który jest w grupie może was strelować i ten przedmiot ukraść i uciec. <laughs> Takie coś, nie? No i tak, już nie śmiejąc się, to w końcu dojdzie ten przez wszystkich zwanych rajd, najazd i w ogóle e, wielka, ogromna misja, do której nie wolno podchodzić, jeżeli się nie ma 30 poziomu i chociaż i, i nie przeszedło się chociaż raz jakiejś tam ambitnej albo innej misji, tak mówią twórcy gry, e, co no powiedzmy podziemy przez dwa, bo szczerze w tym momencie wykonanie tych dwóch na trudnym, jednej na ambitnym, e, trzech dziennych misji zajmuje mi praktycznie 35 minut z tym ekwipunkiem, który mam i to z ludźmi spotkanymi na internecie, tak po prostu z żadnymi znajomymi, więc ten rajd może godzinka, może półtorej nam zajmie z, z czasu i jeszcze to malutkie pierduki, które w sumie mogą e, troszeczkę grę urozmaicić, tak zwane będą tygodniowe aktywności, czyli przez, przez cały tydzień będziecie mogli e, zbierać do koszyczka różne, różne aktywności, wiecie, pójść tam, zabito i dostaniecie punkty, punkty kredyty Feniksa i tak dalej, i tak dalej, więc widać, że już się zaczyna powolutku w tym division ruszać i bardzo dobrze, bo kurczę, mi się już tam nudzi. A wy jak się nudziliście w tym tygodniu? coś robiliście? W sumie to dwa tygodnie minęły. Wiesz. Mi się przypomniała w sumie jedna rzecz, wiesz? Na 1 kwietnia, znaczy nie wiem czy to było dokładnie 1 kwietnia, bo ja ostatnio w czołgi trochę nie grałem, bardziej tam gdzieś u kumpla jak byłem przy okazji u niego to odpaliliśmy. I, no ale to w sumie było i tak po ostatnim odcinku. E, wrzucili, słuchajcie. Coś więcej niż taka, wiesz, jak w tym Division mówisz, tygodniowa aktywność, bo wrzucili w zasadzie takie wyzwanie, podobno na, Pima, na Prima Prilis było zrobione. Wrzucili mapę na statki i wrzucili statek specjalny, który tam funkcjonował sobie powiedzmy, tak w dwóch trybach pomiędzy artylerią, a, a jakimś tam czołgiem. No no coś zupełnie innego niż zwykły czołg, oczywiście cały, wiesz, tam model jazdy i tak dalej i po prostu walka, yy, wiesz, 8 na 8 bodajże statków, wiesz, po, po takiej mapie, gdzie tam, wiesz, wysepkami jest ta yy, cała mapa, powiedzmy, wodna, poprzesiewana. Po I powiem wam, że to było zajebiste, bo naprawdę jak odpaliłem te, te statki, no to... Praktycznie przez dwa dni gdzieś tam nie grałem w nic innego. Może nie jakoś dużo bardzo, ale to było coś zupełnie innego. I, i wiesz, wszyscy mieli wyrównane y, mega szanse, bo to był, wiesz, dokładnie ten sam statek, więc tak naprawdę nic poza strategią jakąś, powiedzmy, podejścia, jakimiś trikami i tak dalej nie dawało się wykorzystać, powiedzmy, I, i to się naprawdę sprawdzało. Mi się bardzo podobała taka taki dodatek, powiedzmy coś więcej niż, wiesz, że wrzucili kolejne parę czołgów i, i tak naprawdę to samo, tylko w innych skórkach. Ale w sumie ten pierwszy kwietnia, to taki, jeżeli chodzi o branżę gier i technologii, to to w sumie taki troszeczkę średniawy, nie? taki mech, bo ja osobiście takie dwa tylko żarty najbardziej pamiętam. Jeden to był od, od, od Google Cardboard, o tych gogli, wiecie, do wirtualnej rzeczywistości z telefonem. Mianowicie reklamowali kawałek plastikowej, <śmiech> wiecie, pleksy przezroczystej, którą się za padało na oczy i się patrzyło na świat i wiecie, i podpisy pod spodem, wiecie, super realistyczny dźwięk 3D jakiś tam gościu przebiega i coś tam mówi, wiecie. To jest takie odniesienie do naszego świata, że w sumie jaramy się tą technologią, czekamy, wiecie, na okulary VR, na, wiecie, coraz lepszą grafikę, wystarczy przez okno spojrzeć i mamy naprawdę realistyczny świat, nie? To taki, wiecie, żartek z takim moim przytyknięciem w, w tym, w, znaczy w ten sposób, że wiecie, no, za dużo przed konsolą siedziemy, czy tam komputerem, a... A drugi drugi żarcik, który w sumie tak najbardziej pamiętam i się śmiałem z niego, to podobno YouTube ma wprowadzić i wprowadził zresztą opcję oglądania filmików ze Snoop Dogiem. <laughs> Mianowicie to wyglądało w ten sposób, że odpalaliście konkretne filmiki, które były tam na liście, które dopiero wchodzą w tryb beta e, i o, po prawej stronie na dole mieliście ikonkę Snoop Doga, kliknęliście ją i w tym momencie mogliście obracać się o 360 stopni, wiecie, w każdym kierunku, za pomocą myszki, tak jakbyście siedzieli w kinie. E, przed wami był ten konkretny filmik, który włączyliście, a za wami był Snoop Dogg z jakimiś tam ziomkami i komentowali to, co widzą na ekranie, wiecie, jakiś gościu się odbił od piłki, a Snoop Dogg Mówi, ale po co mu ta piłka, wiecie, to, to, to, to jest fajne, to było pomysłowe, A tak to chyba kiepsko, nie? Patrząc na, na te lata wstecz, to naprawdę, chyba im się pomysły kończą. Znaczy ja ja złapaliście ja, ja się ten... na jakiegokolwiek newsa? W sensie, ja ja właśnie, ja właśnie chciałem powiedzieć, ale to nie jest związanego z grami za bardzo, bo wiecie co, znalazłem taki artykuł, że Lewandowski został przełapany z marihuaną, nie? I w sumie, w sumie ogólnie bym w coś takiego nie uwierzył, ale wszedłem na tą stronę, patrzę, że zdjęcia oficjalne z UEFA, że, że wpisy oficjalne UEFA na stronie UEFA, na Twitterze UEFA, no wszystko wyglądało bardzo poważnie ogólnie. I później tak ja mówię, nie, nie, no to, to nie może być to. I później tak, tak do mnie dochodziło, no kurwa, przecież mamy pierwszy. Ale dali sprostowanie? No ale ale te, Nie, nie nic. Nie wiesz, nic. No, bo to może nie być żart wszystko nie? Na... nie no, bez przesady. Tam później jeszcze Robena, nie Robena, Riberiego pokazywali jak Jara zielska, więc, więc to już już takie przegięcie było trochę. Ja się złapałem na jeden artykuł, ale to dlatego, że gdzieś tam, wiesz, dłużej się nudząc, ściągnąłem się po Facebooku, tak wiesz, trochę dłużej do jakichś starszych newsów doleciałem i gdzieś tam trafiłem po prostu na artykuł z Interi bodajże. Ktoś tam udostępnił. I wiesz, na szybko go otworzyłem, przejrzałem. A mówił mu on o tym, że chcą, yy, Unia Europejska chce jakieś tam powprowadzać zmiany mówiące o tym, że E, wiesz zdając prawo jazdy będzie mm, ono powiedzmy jakieś tam kategorie wprowadzało w zależności przy autach na tylny napęd y, ze stosunkiem mocy do masy, czyli wiesz, kupić, y, wiesz dwulitrowego diesla jakiegoś tam 80-konnego starego Mercedesa czy, czy coś takiego, ale już wiesz, żeby mieć tam 140 koni na tylną oś to dopiero to po trzech latach powiedzmy nie? i wiesz, ale tak to było fajnie napisane, a ja tak to wiesz na szybko gdzieś dosłownie stojąc w kolejce do lekarza wiesz to przeglądałem i, i to już było parę dni po Prima Prudisie, że wiesz spoko, aż kliknąłem jeszcze tam, wiesz, udostępniłem, coś napisałem od siebie no i, i potem, wiesz, kolega tylko zgasił, że to uniósł na prima prelist, no ale w sumie jakaś tam dyskusja się wywiązała, to też się dałem zrobić. Kocze, ja tak w sumie czekałem na jakąś gierkę, jak zapowiedzą, wiecie, jakiś totalny bezsens, który praktycznie, no jak to czytacie, to wiecie, że to jest 1 kwietnia, a potem się okazuje, że to jest prawda, tak jak było przecież z Far krajem Blood Dragon, nie? To oni zapowiedzieli tą grę na 1 kwietnia e, ileś tam lat temu i wszyscy się śmiali, a się okazało to prawdą rzeczywiście no i tak czekałem na coś Staronie takiego. Nie oni mogli zapowiedzieć w tak Primala. No, o, o, powiem, o, o, brawo. <laughs> Dokładnie. <laughs> to, to w ogóle by się niczym, nikt by się nie kapnął, wiesz. A, dalej, beka, beka, a tu potem, wiesz, pach, pułka. No, ale jak tak się śmiejemy w sumie, no. to nie wiem, czy widzieliście, czy słyszeliście o, o wspaniałym, ekskluzywnym tytule na Xbox One, który w sumie powinien wyjść na 1 kwietnia. <laughs> nie wiem, czemu datę zmienili. E, Quantum Break. Słuchajcie, mm, to nie będzie recenzja, to nie będzie nawet pierwsze chwile z grą, bo słuchajcie, od, odpaliłem sobie to w pracy, żeby sprawdzić jak to, jak ta gra wygląda, no bo nie oszukujmy się tak, nie? No wszyscy ludzie, którzy mają Xboxa czekają na tą grę, przecież to miał być System Seller, to wiecie, największy ekskluzyw na Xbox One, który też jest na komputerze. I to też już jest pierwsza, pierwsza, pierwszy powód do śmiechu, bo na okładce z grą jest dumny czarny na białym napis tylko na Xbox One. A jak wiemy, to na komputerze też ta gra będzie. Mianowicie jest przykra sprawa taka, że pudełeczko, okładka są w języku polskim. Jeżeli tam popatrzycie sobie na, na tył okładki, to są ilustracje, wszystko po polsku ładnie. A gra jest całkowicie po angielsku. Nie ma ani jednego słowa po polsku, nie ma ani jednego napisu po angielsku. Tak I, i, i to już nie jest powód do śmiania się, bo nawet zwiastuny promujące gry były po polsku. Eee, więc no Microsoft totalnie olał nie, nasz, nasz piękny kraj i naszych graczy i to jest bardzo złe zachowanie niedobrze, niedobrze, ale słuchajcie włączyłem tą grę i pierwsze co zobaczyłem na ekranie, pamiętacie jak kiedyś były konsole podłączane do telewizorów tych e, CRT takim kablem antenowym pamiętacie te czasy, prawda? Jak, tak, pamiętam jak źle mieliście taki kabel podłączony albo wiecie on już był troszeczkę zajechany od podłączania tego Pegasusa od nowa w kółko to na ekranie się robiła taka kasza, taki kurz, wiecie, nie? To wtedy się podchodziło na tył telewizora i się ruszało tym kablem, żeby, żeby ta kasza znikła. No i kurde, Włączam, włączam Quantum Break, patrzę, o kurde, chyba kabel HDMI nam się psuje, nie? Tam jest tak i filtr zastosowany, oczywiście to jest artystyczny, filmowy filtr, ale to po prostu wygląda jakbyście mieli niesprawny kabel HDMI, tak? Dosłownie efekt kaszy, efekt kurzu macie. I to już troszeczkę, e, to znowu jest smutna sprawa, bo to jest specjalnie zastosowany filtr, żeby tuszować niedoskonałości grafiki. Fakt faktem, Grama fajne wybuchy, strzały, te efekty cząsteczkowe, tak? tam, no, tam ładnie tam efekt czasu jest pokazany. Ale no słuchajcie, włączyłem tą grę, pograłem 10 minut i za chwilę poszedłem do PlayStation 4 i grałem sobie resztę dnia w kolina. nie w kolina, tylko Deer Trally. Jest straszny mech, straszny mech ta gra, no Quantum Break chyba nie wypalił, a recenzje to tak też widziałem, że nie za specjalne. Słabo, słabiutko, słabiutko, tak, tak. No tak. I... My niby, niby myślałem, że system seller, czekali, tyle czekali, wszyscy czekaliśmy w sumie i w zapowiedziach miało być coś zajebistego ale też po, pod tego po tym, co czytałem, no to straszny mech. No i strasznie smutno, bo to aż jest dziwne, no bo to nie jest, wiecie, pierwsze lepsze studio, które wydaje grę, no to oni zrobili naprawdę genialnego Quantum Break'a, e, Alana Wake'a, nie wiem, czy graliście, ale gra naprawdę no, za specjalna nie była, ale klimat miała, mechanikę bardzo fajną miała z tą latareczką i osłabianiem przeciwników, jakiś tam thrillerek był, opowieść się kleiła, wszystko fajnie, potem dodatek dali, e, Remedy też robiło chyba pierwsze Max Payne z tego co pamiętam, nie mm -hmm. wiem, czy teraz się mylę, no to, tak, no to tak, słuchajcie, tak. No to jest studio, które ma naprawdę dobrą, dobrą historię, ale kurde, w tej grze strzelanie jest tak e, bezpciowe, że naprawdę, no, no jakbym miał tą grę wziąć za darmo do domu, jakby ktoś mi ją dawał, to jakbym tak się zastanowił, kurde, wiecie co, ja sobie wolę serial jakieś w domu poglądać, i swoją grę grać, więc e, smutno, smutno. Tomek, a mogę głupie pytanie zadać? A o czym jest ta gra? Bo wiesz, bo jeżeli... Coś idzie no na peceta i na Xboxa to mnie kompletnie nie interesuje, więc nie wiem nawet. Wiesz co? Z tego, co czytałem, z tego, co chwilkę widziałem, to jest gra o tym, jak się czas pierdoli. W sensie są naukowcy, jest, <śmiech> <śmiech> jest wiecie, jest wielka maszyna czasu, coś tam idzie źle, jak to wiadomo, oczywiście, jak się majstruje w czasie, no to inaczej się nie może potoczyć czas, tak? I, no i tam ktoś nas goni, ktoś nas strzela, my strzelamy, my uciekamy, nagle czas, bum, popów i tyle, i wyłączyłem grę, nie? E ale żeby, żeby nie być tak, wiecie, żeby nie rzucać słów na wiatr, to obiecuję, że tą gierkę sobie załatwię, ukończę ją i wtedy porównam, czy rzeczywiście pierwsze wrażenie jest, jest właściwe, czy nie. Bo jak teraz, no to no, smutno mi jest. Po prostu smutno, bo też czekałem na tą grę. No, dobra, dobra więc to w, te, w takim razie może ja coś powiem. U mnie oczywiście standardy, jakieś tam FIFA Divisiony te ostatnio CG, ale wyobraźcie sobie, że e, odpaliłem sobie, teraz, teraz wziąłem się za Assassin'a, ale nie ostatniego, tylko przedostatniego, czyli za e, Assassin's Creed Unity. Nie będę o nim mówił, bo dużo o nim zostało powiedziane, ale chciałbym tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, że słuchajcie, jak ja to odpaliłem i popatrzyłem, jak to wygląda, to to wygląda rewelacyjnie to nie działa zbyt dobrze i czasami się tnie i czasami ci ludzie znikają w oddali, ten draw distance jest beznadziejny i tak dalej, ale to, że się wchodzi od, od razu do budynku i ten budynek w środku wygląda i to ile tam jest ludzi i jak oni wyglądają jak, jak ta animacja jest zrobiona słuchajcie, no dla mnie to jest jedna z ładniejszych gier na tą generację konsol. fakt faktem, nie jest to stabilny silnik, przynajmniej w, w tej części ale, ale wygląda rewelacyjnie, no kurczę no tyle ludzi w te, na, tym, na tej rewolucji całej tam, e, te, e, tej francuskiej w tym Paryżu, ile tam stoi, ile tam jest szczegółów. Dla mnie rewelacja. No dawno nie widziałem ładniejszej grafiki w, gra, w grach. E, no, nic nie zrobiło na mnie ostatnio takiego wrażenia jak właśnie Unity. E, no, no to tylko to chciałem powiedzieć. No to, to, Co? to jest ładna no gra, no? to naprawdę jest yes. ładna gra. To była... I lada. tylko najgorsze jest to, no? że w dzień premiery i chwilę po premierze wszyscy się zamiast lada, na grafice lada. i klimacie, tak jak mówisz, skupili się na błędach i niedoróbkach, których de facto było naprawdę masa i niektóre lada. były psujące grę. Ale tak jak na spokojnie grałem w tą grę, to naprawdę ona, naprawdę jest... jest ładna ta grafika jest i tam Nie chyba... poprawili te błędy? Wiesz co, tam wie tyle aktualizacji wyszło. Większości... Wiesz co? W większości poprawili, tak? Dajmy na to w 80 czy w 90%. No ja póki co pograłem parę godzinek w to i nie miałem jakiegoś tam wielkiego baga, który nie uniemożliwiał mi grę, czy musiałem wczytać od nowa, czy po prostu coś mi się wysypało. Nie miałem jeszcze czegoś takiego. Co nie mówię, że nie będę miał dalej, ale, ale. Ale póki co nie zauważyłem czegoś... Są dropy animacji, nie? Po 30 klatek, no to zjeżdża ci do 24 czy 5 czasami i to jest odczuwalne. Ale no to momentami, jak idziesz w ten tłum cały, jak biegniesz w ten tłum cały... czy? Tego Ale tego grałeś rzeczy. w poprzednie części, nie? Tak, w, w sumie grałem we wszystkie części. No dobra, ja nie grałem w żadną. I którą byś mi polecił? Czwórkę. Czyli Black Flag? W Black Black Black Black Black? Black? Tak, tak, no bo najzajebistszy no, klimat, no. Kli, klimat po no ja lubię piratów, to chyba no też i, się przekonam. I te, walki, I te walki na statkach też jest fajne. I w ogóle te szanty na tym statkach. Tam jest specyficzny klimat. Tak. Nie no, to mi klimat właśnie odpowiada i tak się przymierzałem, tylko na razie jeszcze czyszczę zaległości. Czwórka, czwórka. E... Nie wiem jeszcze jak ten syndic, Syndicate, tylko że Syndicate jest ta, może, być, może być świetny, ale dla osób, które po prostu już dużo grają w Assassina, a nie tak, żeby wejść. To, tak mi się wydaje. Czy znaczy, Syndicate znacząco odbiega przyszłość, jeżeli chodzi o no, setting i on... No, o, o, no wiem właśnie. Czuć to Assassina, jest, to jest, ale nie do końca w nim już, wiesz? No dla, dlatego to mówię. To jest, to jest bardziej dobre odświeżenie właśnie dla takich fanów wielkich tego Assassina, a nie dla, wiesz, dla, nie dla kogoś, kto dopiero chce w to zagrać, nie? Nie, no ja Black Flag mam w planach już od dawna, bo to, wiesz, Oj, tam. sam klimat piratów, nie ma, nie ma gier w tym klimacie, a ja, wiesz, uwielbiam w ogóle Piraci z Karaibów, to mógłbym, wiesz, na okrągło oglądać. Pograć sobie, pograć. Pomimo, że to nie jest wcale najlepszy film w tym klimacie, ale, wiesz... Pograj sobie, bo ja wiesz, tak jak ty mówię, że ty lubisz piratów, ja piratów nie lubię i mi w ogóle nic nie, nie, nie jara, jeżeli chodzi o takie klimaty, a Black Flag'a całego skończyłem, bardzo się wkręciłem i naprawdę siedziałem przed tą grą mnóstwo czasu e, i skoro mnie to wciągnęło, to tym, ty, tym bardziej w tym zasiąkniesz. Nie? Poza tym jeszcze masz tam potem dodatek na chyba 12 albo 13 godzin za malutkie pieniądze, tam jest chyba 30 zł za dodatek, tak? więc jak nie grałeś, to da, bierz tego Black Flag'a od razu. No i w ogóle ja postanowiłem, że jeżeli tak o dodatkach mi przypomniałeś yy, muszę koniecznie kupić sobie dodatki do Wiedźmina wiesz, w wersji z tymi kartami dopiero ostatnio, wiesz, doczytałem, że że to wyszło, wiesz, w pudełkach na zasadzie, że masz kod do ściągnięcia, a po prostu dwie talie w jednym dodatku i dwie talie w drugim i, i cała talia, wiesz, do gwinta po prostu, do, do, do rozpychania, wiesz, w pudełeczku za jakieś tam, wiesz, 60 złotych od sztuki, czyli czyli 120 pewnie, wiesz, w komplecie będzie można kupić, nie? I no. jestem kupiony, jeszcze już się nie mogę doczekać. A te a tak... karty wcale źle wykonane nie są, ty, słuchaj, one są z, taki, z takim śliskim połyskiem, wiesz, wszystko ładnie, to nie jest taka, wiesz, prowizorka gościu na drukarce no ja widziałem w Zdjęcia, wiesz, a w, w gwinta to po prostu ja się tak wściekałem że nie można online nowo było pograć bo już po prostu rozcykane miałem wszystkie wiesz tam yy, poziomy tych tych, yy, no bo oni grali mocniejszymi kartami w grze i po prostu trzeba było kombinować a wiesz, strategie tam są całkiem fajne to może nie jest bardzo skomplikowana karcianka, ale, ale jednak ma swój urok mhm. e, tak, więc poza tym właśnie, że bawiłem się w Unity e, znalazłem gdzieś e, Jakąś tam za, za jakieś, nie wiem, 10 funtów dajmy na to e, kod na Steam'a na Roller Castera e, tego nowego Tycoon World. I więc Tomku mamy wspólny kontakt, coś to sobie to ogarni. Chociaż nie wiem, czy ci się ten tytuł spodoba. Czy na moim Macu e... to raczej nawet nie pójdzie, wiesz? Ech. No, no, no i powiem ci, że. że... No i właśnie e... <śmiech> słuchajcie. Zresztą, powiem, powiem, o tej grze później, bo chcę trochę o niej powiedzieć. Tak czy siak, trochę w nią pograłem, więc to też to, co robiłem ostatnio. No i oczywiście jakieś tam seriale, filmy, meczelini mistrzów, ciekawe rzeczy się dzieją, więc, więc w, su w sumie taki standard. No, no to w sumie tyle u mnie. Dobra. To ja teraz jeszcze powiem tak. A, no. e, pograłem, słuchajcie sobie dalej oczywiście w Need for Speed'a i wyobraźcie sobie, że się bardzo zdziwiłem. Dodali się do wstecznego. Się zapala jak cofasz. Nie, na nie, pewno, to, na pewno nie. Wiesz, co, akurat to jest dobrze odzorowane, bo wyobraź sobie, że niektóre z tych superaut <głos> mają tak, wiesz, w dziwnych miejscach bardzo, na przykład światło odwstecznego na wiesz, dole zderzaka przy jakiejś takiej listwie i wiesz, to elegancko jest odzorowane. No kurde, Gran Turismo jeszcze tego nie potrafi zmierza. ogarnąć. No. To już widać klasa do góry, za nitwór no, Spida Ale wiesz, ale przynajmniej spoilery się ruszają, wiesz, te, te w tych superautach, jak są tam, wiesz, spoilery zależne od prędkości, to już działało w GTA w Gran Turismo wcześniejszym na pewno do czego zmierzam krótko i tyle, że pograłem sobie, wiesz, tak, no trochę tam fabułę wiesz, popchnąłem do przodu, trochę se pojeździłem mm, gdzieś tam dla frajdy, no w sumie nie dużo czasu poświęciłem, wiesz, no tak grałem, wiesz, wiecie, że ja trofeów nie zdobywam i tak dalej, jakoś się nie bawię no i tak pograłem i tak nagle, wiesz tu jedno wbiło mi się, tu drugie, tu trzecie, czwarte, piąte, jakoś tak, wiesz, przypadkiem, bo coś akurat zrobiłem, tu w jakąś auto na maksa tuningowałem i tak dalej. Mówię, nagle wejdę w te, w te trofea, zobaczę, wiesz, na czym stoję. Okazało się, że brakuje mi jednego złotego trofeum do yy, do platyny. A widzisz, a do, te, a do tego jednego złotego trofeum brakuje mi jednego wyścigu ostatniego, bo już wiesz, jest fabuła zamknięta i zrobili na koniec taki wyścig na 12 aut, gdzie chyba ma, nie wiem, 35 kilometrów i tam dobre 10 minut się jedzie, no i powiedzmy, że trudno nie spierdolić czegoś na takim wyścigu, ale całkiem fajnie to wychodzi, więc wyjdzie na to, że to będzie moja druga w życiu platyna, no bo ja kompletnie do tego uwagi nigdy nie przykładałem i nie starałem się nawet jak było blisko, a, a tutaj po prostu wpadnie sama z siebie i i przyznam szczerze, że to jest dla mnie idealne połączenie. Jeżeli gra mnie na tyle, potrafiła wciągnąć, że mnie wynagrodzi tym jeszcze platyną, a nie, że zmusza mnie do tego, żeby siedzieć tam godzinami i robić jakieś bezsensowne rzeczy. Mhm. Tak jak Krystiana. No, tak. Tak, tak, tak, ja tak, tak. Tak samo ja się. w Division został mi jeden pucharek no do właśnie. platyny. Y który, który, który? Pucharek? Za użycie tam 100 razy kluczowej umiejętności, czyli plus, minus. Teraz, jeżeli kilka razy jeszcze użyję, to wskoczy mi platyna w Division, więc to też oznacza, że. Że troszeczkę przy tym posiedziałem i nadal polecam tę grę, bo. bo ale jestem za robić. Ale, ale... Ale powiedz mi, chcesz mi powiedzieć, że przegrałeś setki godzin w tym i ty nie użyłeś sto razy jednej kluczowej umiejętności? A czy wiesz co, ja ten poziom 30 zdobyłem troszeczkę późno i w sumie ja sobie radzę bardzo dobrze bez tej kluczowej umiejętności, dlatego ja, ją, ja w sumie na A, siłę poczekam, używam, to, to, to, to chodzi o tą umiejętność, która odpala się tam L1, R1? Tak, tym tymi dwoma guziczkami i to muszę sto no, razy wiem, użyć i ja. wskakuje mi platyna, więc... więc o, o Boże, takie, to, tak, takiej prościzny nie masz? No. <laughs> Okay. Nie, no dobra, ale wiesz, ale to jest coś, co zaraz dobędzie. Ja sobie przeglądałem przy okazji właśnie, jak, jak to ten Inforce mnie tak, wiesz, trochę w te trofea ściągnął, no to sobie spojrzałem, wiesz, jak na przykład wygląda sytuacja w Metal Gearze albo w, dajmy na to, w Wiedźminie, nie? w dużych grach, w które dużo grałem i wiesz, też setki godzin przy obydwu spędziłem. No to w metalgirze te trofea są przecież tak poryte, że tam wiesz, trzeba wiesz, wyciągnąć po prostu na te wiesz, bezszelestne, złote tam odznaki, po prostu wszystkie misje. No to samo to już wymaga po prostu, wiesz, kombinowania siedzenia, patrzenia na YouTube'a i tak dalej, żeby po prostu jak najlepiej to wyciągnąć. W Wiedźminie też jest mnóstwo jakichś takich, wiesz, głupot typu, że w jednej walce musisz spowodować, żeby ktoś wiesz, krwawił, został porażony piorunem, zemdlał, upadł i jeszcze, wiesz, został otruty. No, no można, no oczywiście to zrobić, ale to jest takie kurwa w walenie po prostu, wiesz, no aż się uda, nie? Po prostu aż się uda, no bo wiesz, nie, nie da się tak. Tam są jakieś losowe, powiedzmy, ustawiasz, ustawisz, nie wiem, yy, 3 czy 5 sobie perków, które będą powodowały, nie wiem, 5-10% szansy na no, otrucie, yy, zamrożenie i, i tak dalej, i tak dalej. I potem musisz kogoś napierdalać po prostu tak długo, aż ci, wiesz, wszystkie te 5% akurat wpadną przypadkiem, nie? No. I, no. No, no też wiesz, no ciekawe może, ale akurat te trofea takie były, wiesz, wyciągnięte, bo uważam, że jeżeli wiesz, naprawdę, wiesz, nie wiem 150 czy ileś godzin przy Wiedźmie spędziłem i, i wiesz i za to nie wpada platyna, tylko wymaga jeszcze jakiegoś biegania i jakiś głupot, no to już trochę to jest takie wyciąganie na siłę, no. Ten RPG i tak jest, wiesz, rozbudowany. No, no, wiesz graczy. no Tutaj z tutaj trofeami zawsze te zdania były podzielone, że Jedni, jedni twierdzą, że trofea to właśnie dla tych, którzy właśnie są najbardziej wytrwali, którzy chcą, którzy muszą jeszcze zrobić właśnie wiesz, inne ale rzeczy, to a w drodze okay, to, to wpada czasu. Ja rozumiem, tak. ja rozumiem tą wytrwałość, powiedzmy, w Uncharted, który jest ośmiogodzinne, tak? I ono wymaga od ciebie, żebyś zabił 100 postaci shotgunem, 100 postaci pistoletem itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I okej, okay, no to to sobie wiesz, musisz przejść wtedy kilka razy i odpowiednio tam wiesz dużo pozabijać. Ale ta gra jest na 8 godzin, więc ja to rozumiem, nie? A wiesz, jeżeli przejście samej ścieżki fabularnej jeden raz wymaga od ciebie wiesz nie wiem 100 godzin tak ze zrobieniem wszystkiego i potem jeszcze na innych poziomach trudności kolejny raz tylko już nie wiem na spidranie wiesz po 30 godzin no to jeszcze bieganie wiesz za za trofeami no, no ale dobra to już mieliśmy dyskusję o trofeach wiecie no to, to są zdania podzielone no. e, e, coś jeszcze coś jeszcze wam chciałem powiedzieć no, to tak ciekawa. jak wam mówiłem ostatnio, dwa tygodnie temu, że zaczyna mnie ta fantastyczna gra w postaci The Last of Us trochę irytować, tak ta irytacja osiągnęła Zenit i przestałem w to grać. Po prostu tak mnie te głupie potworki wnerwiają, że nie wiem, no, no nie mogłem się do nich przemóc, po prostu mnie wkurza ich zabijanie, mógłbym tam walczyć z tłumami naprawdę koksów wszystkiego i tak ja dalej, ale po prostu wkurzamy, wiesz, obrzydzenie mnie bierze, jak widzę tego, wiesz, z ryjem wykorzenionym jakimś po prostu człowieka i kurde, że muszę z nim walczyć. I fantastyczna gra, z super fabułą, po prostu, wiesz, niesamowicie się wczuwasz i kurde i, i psuje ci to wszystko, wiesz, to, że nie lubisz takich potworów albo coś w tym stylu. No to jest strasznie skaszanione, wiesz, no ogórków kiszonych też nie musisz lubić, ale to możesz sobie, wiesz, wyłączyć, kurde, zamawiając hamburgera albo coś strasznie jestem zły na to i, i chyba... A uparłem się, żeby tą grę skończyć, więc podejrzewam, że podejdę do tematu jakoś inaczej i po prostu, nie wiem, włączę se na Spotify'u jakąś ostrą nutę i podejdę trochę jak do slashera w tej grze i, i, i może wtedy jakoś będę miał inne odczucia. No, ale dobra. Coś wam chcę powiedzieć, słuchajcie. No, e, Rok temu, troszeczkę ponad w sumie tam rok i, i, i paręnaście dni była taka sytuacja, że nagrywaliśmy odcinek, my z Krystianem, bo, bo Tomek z nami wtedy nie nagrywał, nagrywaliśmy odcinek 25. Odcinek 25 był nagrywany 17 marca i jednym z rzeczy, które tam było powiedziane był koniec Top Gira, a drugą z newsów, które tam zapowiedzieliśmy, znaczy nie zapowiedzieliśmy, tylko wspomnieliśmy, był fakt, że zmarł Terry Pratchett. No, no i to to była, informa to była informacja, o, która w sumie pamiętam. została przez nas przekazana no, jako, jako ważne wydarzenie. Mhm. Yy, no bo było ważne, tak? I, I w zasadzie nie można było się nigdzie nie natknąć na tą informację. I tak się potem zastanawiałem, dlaczego o tym mówiliśmy, skoro ta informacja nie była w stanie ominąć nikogo. A my tak naprawdę nie mieliśmy zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, co też zresztą, nie ukrywam, zostało nam wytknięte i długi czas mnie bolało, dlatego że no fakt faktem niezbyt wiele mogliśmy wtedy powiedzieć na temat jego twórczości, bo jeśli mi pamięć nie mieli, to akurat wtedy z Michałem nagrywaliśmy i, i osobiście jakoś styczności z nią nie mieliśmy. No i minął rok i jakoś sobie o tym przypomniałem. Ostatnio byłem u brata, gdzie, gdzie, dorwałem na półce, a brat akurat gdzieś był daleko za granicą, więc nie protestował. Dorwałem jakąś sporą część książek którego Praszeta, które gdzieś pozbierał. Nie ja wiem, 7, 8, 10. Oczywiście je zawinąłem no i wylosowałem jedną kompletnie, bo tam wiecie, są dosyć dziwne tytuły, nic w zasadzie się nie spodziewasz, bierzesz jedną, drugą, trzecią, tak naprawdę z każdej wiesz to samo możesz wnioskować, no to wylosowałem sobie jedną z nich, zacząłem czytać i, i tyle, no i wsiąknąłem po prostu całkowicie, powiem wam, że to co się tam wyprawia, to co się tam dzieje, to jaki to jest styl pisania, to zasługuje na naprawdę mega uznanie. Oczywiście, nie każdemu może to podejść, tak, bo, bo jest on bardzo specyficzny. Hmm, oczywiście o jakąś tam fantastykę zahacza i tak dalej. Są krasnoludy, jakieś elfy, jakieś, jakieś wilkołaki. Ale ja konkretnie czytałem książkę, żeby nie było, że nie powiedziałem, na glinianych nogach tak, taki, taki, tu nie wiem, bo teraz ją w pracy zostawiłem, to nie sprawdzę, na glinianych nogach chyba tak się nazywał. One nie są długie, te książki, bo one tak nawet 300 stron nie przekraczają, tak po, po, po 250, 300, coś w tym stylu. I, i są naprawdę porządne, bo zaskakują Cię praktycznie, wiesz, no w każdym wątku, co dwie, co trzy strony, wiesz, dzieje się coś takiego, że, że po prostu kompletnie się tego nie spodziewałeś, wiesz, jakiś drobny tekst, jakieś drobne hasło, jakieś yy, stwierdzenie po prostu, wiesz, takie całkowicie abstrakcyjne, może tutaj abstrakcyjne myślenie jest dobrym yy, dobrym określeniem, bo wiesz, pojawiają się yy, takie teksty, że, że to byś na to nie wpadł, wiesz, że ludzie zaczynają tam się, nie wiem, odżywiać zupełnie czymś innym, że wiesz, że, że wszystko, co jakby dzisiaj dla Ciebie jest oczywiste, no to przeniesienie powiedzmy tego do przeszłości, no bo zwykle fantastyka jakoś się tam wiąże z przeszłością, yy, no to jest takie trochę jeden do jednego, no bo, wiesz, kiedyś było tak samo jak dzisiaj, tylko nie było tych wszystkich nowoczesnych wynalazków, wiesz, a tam potrafi pokazać, że na przykład, wiesz, było zupełnie inaczej, że, że zupełnie inne były jakieś tam poglądy na coś, albo yy, i to wiesz, nie, nie to, że, że tak było, tylko że po prostu tak, yy, tak sobie wymyślił, nie, i dostosowuje do tego powiedzmy świat, który przedstawia, więc yy, można sobie, powiedzmy, trochę poszerzyć jakieś, nie wiem, horyzonty swoje, myśleniowe, czytając te książki i, i w sumie nie mogę się doczekać, aż będę czytał kolejne i mam nadzieję, że w ten sposób w jakiś yy, trochę yy, zrekompensuje to, że wtedy niezbyt wiele na ten temat powiedzieliśmy i jeżeli ktoś nie słuchał nas od tamtej pory, a, a słucha nas teraz, a nie czytał Terego Praszeta, to uważam, że koniecznie powinien, bo, bo jest to fajny klimat. Mm -hmm. e, jak rozumiem, skomentował? No, nie... mm. <laughs> Krystian, wiesz, no, Krystian to, to człowiek Fifi i Diablo, no Ale, ale nie przynajmniej. Nie, no, tą, tą nocną straż to tam ogarniałem to to trochę, trochę tego ogarniałem ale, ale mnie to jakoś osobiście nie wkręciło mam. Nie, nocna, mam. nocna i dzienna straż bardzo fajne filmy, ale słuchajcie zobaczcie, yy, Rafał tyle to w sobie trzymał, on każdego dnia się budził do smutnej muzyki patrzył w lustro i patrzył, patrzył i ja tego tak nie zostawię ja muszę, wiecie, taką wendetę kurczę, widzicie, jak coś, jak coś słuchacze napiszą, to my to bierzemy do siebie <śmiech> nawet na tak długi no czas no tak, ja. bierzemy do serca, ale wiesz co to, to się działo, to nie było tak, że ja pamiętałem o tym codziennie, ale to się działo gdzieś tam wewnątrz, wiesz, ten, ten kolec w sercu, nie? I wiesz, jak pojechałem tam do, do domku rodzinnego, a rzadko tam bywam i, i wiesz, i gdzieś tam poszedłem na przeszpery, wiesz, po szafkach, co młody zostawił, jak pojechał do Finlandii i wiesz, patrzę, że leży cała, wiesz, biblioteczka. O, pięknie, no to wiesz, od razu torba zawinąłem i, i wtedy od razu, wiesz, jak tylko zobaczyłem tytuł, przeczytałem, wiesz, trafił do mnie autor, od razu sobie przypomniałem, to bo pierwsze moje skojarzenie, mówię, o, to było o tym, co spierdoliliśmy. No i pyk, nadrabiamy. I dlatego w sumie, że, że czytałem trochę, to też mniej pograłem. Tak, dobra. No. Słuchajcie, myślę, wracamy do tak, dziś. tak. Myślę, że nasz mały, krótki Hyde Park możemy zakończyć. Słuchajcie, tak, jedziemy z wiadomościami, jedziemy z wiadomościami, więc Rafa w sumie dużo mówi, to może teraz ja zacznę. Słuchajcie, wiadomości. W sumie nie ma nic szczególnego. Przejrzałem ostatnie dwa tygodnie i powiem wam, że. Aż, aż wiele się takiego nie wydarzyło, co, co można by było powiedzieć e, tak. Osobiście cieszę się, bo e, będzie otwarta beta Duma, więc osoby, które jeszcze e, nie miały przyjemności ograć e, tą betę, co była w sumie zamknięta, to teraz ta beta staje się otwarta, więc już od piątku e, przez weekend możemy sobie ogrywać e, nową betę Duma e, na naszych konsolach. No i słuchajcie, to no, zobaczcie sobie ten tytuł, bo, bo to wraca, wraca właśnie Anneli, wraca Quake, właśnie to są tego typu... To będzie w ten weekend, czy od kiedy? Od, od piątku, od, piąt od piątek, sobota, niedziela. T teraz wy... ciekawe, czy beta plusa wymaga, bo ja stwierdziłem, że nie przedłużę Beta nie wymaga plusa, tylko gra pewnie w to wymaga bo to będzie ty mm. tylko i wyłącznie PvP, to, tylko online, więc... No, nie wiem, bo w tym, w Need for Speedie, jak była beta, to wymagała plusa, żeby usług onlineowych korzystać. To wiesz, różnie No Tak, ale być. tu masz grę typowo nastawioną na multi, więc mm, musisz. Niby mieć tak, tego plusa. No, niby tak. Plusa. Nie, no to, to te, Tego nie przeskoczysz, więc e, słuchajcie, atakujcie, bo to jest dla mnie. E, mam, mam nadzieję, że to będzie najlepszy shooter w tym roku. E, e, tak, to... i tr trzymam mocno za to kciuki. No? Ja mam płynne przejście FPS. z tego News'a. Kiedy no gadaliśmy no no. o filmach, o grach, jak też i o grach i o, yy, na podstawie filmów, ale o filmach na podstawie gier i gadaliśmy o filmie na podstawie Duma i strasznie się jaraliśmy sceną, gdzie był po prostu widok FPP i, i tak, wiesz, A, wiem, o czym kilkadziesiąt sekund wiem, rozpierduchy, wiem, duchy, która, wiem, wiesz, która no. kosiła wszystko i wynagradzała, no wszystkim się podobała, tak przynajmniej jak my wtedy rozmawialiśmy, bardzo nam się podobała. I Ktoś wpadł na pomysł, żeby nakręcić półtorej godzinny film w takim stylu. Słyszeliście o tym tak, już pewnie, tak, bo tak, tak, tak, trailery tak. były, newsy były, a teraz była i premiera bodajże 8 kwietnia. Ja jeszcze nie oglądałem, w, chyba też nie, bo, bo nie. przed odcinkiem rozmawialiśmy. Ale co w ogóle sądzicie o tym filmie? Bo ja jestem w szoku, wiesz, bo ja wcześniej nie czytałem dokładnie, widziałem tylko te trailery, i trailery mi się nie podobały. Kiedyś to, co mi się najbardziej podobało, to był taki filmik z całą sceną, taką 2,5-3 minutową, gdzie ona, wiesz, była bez przerwników, bo te trailery są strasznie pokoszone i przez to jakoś tak psują tą imersję. A, a tam jak widziałem scenę taką z takim amerykań, znaczy nie amerykańskim, tylko angielskim, jakimś takim wąsatym żołnierzem, wiesz, gdzieś się po jakiejś budowie biegało i to było wszystko, wiesz, ciągiem praktycznie pokazane, jakoś tam ładnie posklejane, no to ona robiła wrażenie. Mi się podobała ta scena i liczyłem na to, że, wiesz, cały film będzie w takim klimacie utrzymanym. I chyba na to nie wiem, nie wiem czy pójdę, bo kurde bardzo nie mam z kim pójść, bo to kompletnie nie jest film, żeby pójść na niego z dziwuchą, ale no trzeba to Ja bym z tobą poszedł, ale troszeczkę mam daleko, wiesz, ale też się interesuje Hardcore Henry tym filmem. Hardcore Henry, bo o tym nie <laughs> powiedzieliśmy jaki to jest tytuł. Tak. Słuchajcie, Tomek chyba mi to kiedyś wrzuciłeś, czy gdzieś mi to pokazałeś. Ja to kiedyś ja znalazłem, że... ja to myślałem, że to jest tak. filmik kręcony przez fanów, wiecie, ekranizacja Call of Duty, tak? Akcja się działa w opuszczonym, powiedzmy, nie wiem, jakiś budynku z wieloma. Dokładnie pomieszczeniami. to samo. To kiedyś było na Joe Monsterze tak, tak. Czy coś ja tam w tym stylu filmik się pokręcił. Wszystko. I, i, I bardzo się zdziwiłem, że z tego idzie pełnomatrażowy film i nawet są tam aktorzy, ja jestem noga. Jeżeli jeżeli chodzi o imiona na aktorów, ale jestem gościu co grał w 9. dystrykcie, co w Elysium grał tego szkota co gonił tego naszego mata ma demona e, i Hardcore Henry to się okazuje, że to normalnie jest pełnometrażowe. tam chyba 130 minut trwa film. E... 130 nie 130, tylko półtorej godziny, godzina 30. 90 minut. I ogólnie, jeżeli chodzi o historię, no to wczoraj. jest jakiś cyborg, tak? Zrobiony z protezami rękami, nogami. I tak, ogóle... on nie ma pamięci, się tam odzywać nie może i tam będzie chyba gonił, bo tam oni trochę tej fabuły powiedzieli w tych trailerach i, i on tam będzie rzeczywiście yy, yy, musiał gonić, żeby odbić ukochaną i tak dalej, no ale to nie jest najważniejsze, bo, bo tam, wiesz, no to jest film, gdzie non-stop adrenalina, to mi się kojarzy strasznie z filmem adrenalina i, i pokazuje, że wiesz, tu jest non-stop akcja i non to pros tak przynajmniej jest zapowiedziany ten film, i liczę, że tak faktycznie będzie. Że nie będzie jak w Need for Speed, gdzie on nie będzie stał, wiesz, cicho jak ciota i słuchał pierdolenia, czy jego za przeproszeniem. No bo już wiesz, już, już mam tego dosyć po Need for Speed trochę akurat w tej samej konwersji utrzymane. Ale tam, jeżeli ta akcja, akcja była naprawdę wiesz, fajnie przemyślana, oni te efekty, no było widać, że tam są komputerowe, ale było to dobrze yy, zaprojektowane, może w ten sposób powiem. Wiesz, takie typowe Call of Duty, gdzie te sceny fajnie wychodzą, tutaj jakieś ciało przeleci, tutaj w kogoś strzelisz, to naprawdę trzeba zakombinować, żeby to dobrze pokazać z perspektywy pierwszej osoby. No, no właśnie, bo to jest wszystko właśnie z oczu bohatera, nie? A jak ja zobaczę ten film... I to jest idealny film do wiary. Jak ja, no, no, też tak o tym pomyślałem, ale po od razu po filmie ja chcę zobaczyć making of. Ja chcę zobaczyć, jak oni to kurde kręcili, nie? Bo tam goście robi niesamowite akcje. Jestem ciekawy, jak ta kamera w ogóle. Czy to GoPro, czy jakieś inne, no po prostu magia, magia. Jest, jest, jest. Jest filmik w internecie, możecie zobaczyć. I faktycznie właśnie, do, dobrze Rafał powiedział... Ja właśnie nie obejrzę tego i poczekam, aż wyjdzie wersja, aż wyjdą okulary i aż wyjdzie wersja właśnie taka, którą będę mógł sobie obejrzeć na konsoli i właśnie chciałbym zobaczyć, jak to na VR będzie wyglądało i dlatego nie idę do kina, olewam to. Obejrzę to na 100%, ale obejrzę sobie to w domu i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało na VR. I na to czekam. A co, co do samego filmu, to wiem, że jest stosunkowo średni, jako sam film, jako ta fabuła, ale po prostu ten efekt robi stosunkowo dużo temu filmowi i dlatego warto jest to zobaczyć ogólnie. I też chętnie to chcę zobaczyć. Tak. No. no tak, dobra, mówimy idziemy, a w, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale to jakiś tam reżyser jest tego właśnie Henry'ego, który na początku chyba wymyślił, stworzył paruminutowy filmik, później przerobił się do 15 minut, a później mu zaproponowali, żeby zrobił film no i właśnie to jest ten film i on robi go już chyba bodajże 4 lata albo 5, wiem, wiem, że strasznie długo trwa proces produkcji tego filmu no ale, ale efekty z tego co wiem są całkiem niezłe no, to tyle jeśli chodzi w takie małe historii tego filmu słuchajcie, jedziemy dalej ja teraz coś powiem ciekawego, dzisiaj w sobie wypłynęło dzisiaj wypłynęło, słuchajcie, Titanfall 2 Tomku, ty grałeś w jedynkę ja nie grałem w jedynkę, strasznie żałowałem, że nie grałem w tą jedynkę no ale na PC nie będę w takie rzeczy grał a na Xboxie nie miałem, znaczy na Playstation nie miałem, powiedz mi Tomku czy chętnie byś zagrał w dwójkę, czy po raczej niż to miał? Nie, jak najbardziej. Jeżeli jeszcze mi do tego dodadzą to, co najbardziej brakowało w pierwszej części, czyli tryb dla jednego gracza, e to naprawdę będzie coś pomiędzy Call of Duty a Battlefieldem. Takie coś, co miało nam zastąpić Star Wars Battlefront, ale wiemy jak to się wszystko skończyło. W Battlefronta już nikt nie gra, a Titanfall 2 e, no. jak wyjdzie, myślę, że to będzie właśnie ten kawałek segmentu dla tych ludzi, którzy dostają mocno w dupę w Call of Duty, a w Battlefieldzie się nudzą i, i, i to będzie... Naprawdę myślę, że odniesie sukces ta gra, bo w końcu, kurczę, ona pójdzie na wszystkim. nie, Będzie na PC, na playki, na Xbox a wszystko, a nie tylko na, na Xboxie, jak pierwsza część. Ja czekam na to. Bardzo fajny tytuł no, tak. jest. Ja, to, to właśnie to był, był jeden z tych niewielu tytułów, które, które strasznie e, zazdrościłem właśnie użytkownikowi Xboxów. No i co? No i w dwójeczkę sobie pogram. Pewnie nie w tym roku, chociaż, chociaż różnie to może być, bo na, na targach mam więcej zapowiedzieć, kiedy to dokładnie wyjdzie. Ale, ale myślę, że jak nie w tym, to na pewno w przyszłym będziemy w to opykali. to tyle ode mnie, Rafale teraz Tobie oddaję głos a słychać mnie dobrze już? bardzo dobrze, wspaniale Cię słychać fantastycznie, dobra to ja mam jeszcze dwa krótkie newsy obydwa są w sumie z jednej tematyki, nie będę ukrywał tutaj dużo, to po prostu moja powinność po pierwsze to tak trochę tak po prostu wiecie z obowiązku powiem, że mamy nową aktualizację do Metal Gear 5 która będzie na dniach, z tego co się orientuje i rozwijają znowu tryb onlineowy, mają być tam jakieś grupowe potyczki, bodajże sześciu na sześciu graczy, drużynowe i co dziwne, mają one być limitowane w jakiś sposób. Trochę mi to tak zaśmierdziało free to playem, bo tam ma być jakoś tak, że, że jakieś specjalne przedmioty można odblokować dla drużyny, która, yy, która wygra tam chyba pięć razy pod rząd i, i że można właśnie zagrać będzie określoną ilość razy jak się nie kupiło tego dodatku jakiegoś, który tam był, a jak się go kupiło to można grać bez limitu no i tyle, fajnie, że tą grę rozwijają dalej, pomimo, że już kodzimy nie ma eee, lepsze to niż gdyby, wiesz, umarła całkowicie ja i tak tam w online'a nie gram i, i w sumie już przestałem grać, kiedyś pewnie wrócę w każdym razie jak ktoś tęskni, może warto odkurzyć jak się dobrze bawił w online'a, bo, bo tryb sam brzmiał całkiem fajnie z, z opisu eee, a przy okazji chciałem wspomnieć o reklamie, która się pojawiła słyszeliście o reklamie Forda? nie to ja jest nie. taka tragedia, że mi się to strasznie nie podoba, ale mów, no mów. No więc słuchajcie. Pierwszy Metal Gear wyszedł w 98 roku. To jest 18 lat temu. Ktoś wpadł na pomysł, że jeżeli 18 lat temu ktoś się zakochał w tej grze, dajmy na to tak jak ja, gdzie powiedzmy yy, może traktować na równi tą serię, jakby nie wiem, to było Mario albo coś innego bardzo ważnego dla, dla całej yy, grupy docelowej, jaką są gracze, no i że teraz ten ktoś może już mieć tyle pieniędzy, że będzie chciał kupić sobie swój własny nowy samochód w salonie, tak, no i Ponieważne, można się bardzo nie pomylić, no bo 30 lat już można mieć, jeżeli ktoś miał 15 czy tam ileś w 98. W związku z tym nie bazując na jakimś nowym Metal Gearze czy, czy którymkolwiek tam pomiędzy, tylko bazując na starym pierwszym Metal Gearze, wykorzystując bodajże dwie wersje wyszły tej reklamy. Jedna była z momentu przed walką, znaczy w początek walki z Psycho Mantisem, a drugi to była po prostu rozmowa przez kodek z Campbell'em, gdzie zatrudnili też Davida Heitera i oczywiście oryginalnych aktorów, którzy podkładali głosy i zmienili dialogi w taki sposób, że, że po prostu Roy Campbell na przykład przez dekoder opowiadał Snakeowi o nowych funkcjach, o nowych funkcjach, które tam ma jakiś nowy Ford Focus, czy coś w tym stylu i tam pokazywał jakiś mu filmik i tak dalej, po czym Snake stwierdził, że się fultonuje, żeby tego Focusa sobie zamówić, nie, bo idealny będzie, żeby jeździć po Shadow Moses, czy, czy coś w tym stylu. No i tam analogicznie Mantis powiedział o czym, że wie o czym myślisz, Snake i myślisz o tym, że nowe Mondeo to coś tam, coś tam, prawda? Mniej więcej w tym klimacie. Ale ogólnie mi się to podobało, bo nie chodzi o to, że wiesz, że no ja i tak jestem tam skrzywiony, dla mnie tylko Mercedesy i tak dalej, tam Fordem nie będę jeździł, ale chodzi o to, że wiesz, że Ktoś w takiej firmie, gdzie te reklamy oni naprawdę poza jakimiś wypuszczonymi na na te superbole, tak? No to tak naprawdę tylko wtedy potrafią dobrą reklamę nakręcić, a ogólnie to jakieś bzdury lecą w telewizji i wiesz, za każdym razem tylko, wiesz, prestiż i jakieś inne głupoty. Wiesz, potrafią złapać taką grupę docelową, która no nie jest tak ogromna, bo, wiesz, bo ja bym zrozumiał, gdyby oni całość skierowali, nie wiem, produkcji samochodów do matek z dziećmi albo kobiet ciężarnych, albo tam innych, wiesz, ludźmi z brodami na przykład, tak, czy coś w tym stylu, oni wiesz, zdecydowali, że nawet nie do graczy tylko do fanów Metal Gear'a praktycznie w ten sposób skierujemy tą reklamę i to mi się podobało, to ujęcie nie chodzi o wykonanie, czy to tam było słabe niesłabe, no pomysł powiedzmy był ciekawy fajnie, zrobił to ktoś, kto na pewno znał tą grę, bo, bo to nie było wiesz bezmyślne, bo tam było nawet wiesz, nawiązanie do tego Fultona do, do czegoś tam yy, w rozmowie przez kodek yy, brzmiało to dokładnie tak jak brzmiało w grze, czyli tam wiesz, Snake coś tam powtórzył po tym roju taki, taki, z takim niedowierzeniem i tak dalej no, da, bardzo dobrze to było wzorowane, nie? Oczywiście z jajem, ale, ale, bardzo, bardzo w klimacie i, i to mi się podobało, że, wiesz, że potrafili taką powiedzmy decyzję podjąć, przepchnąć to, żeby, wiesz, zrobić taką reklamę I, i, i to jest fajne. W porównaniu do tego, jak były reklamy z Mario, to też widziałem już dużo wcześniej, no to wiesz, to, że Mercedes z Nintendo, wiesz, wrzucili sobie tam kilka modeli Mercedesów do Mario i w jedną, w drugą stronę jakoś to zareklamowali, wiesz, to też było ok tylko to w żaden sposób mnie nie nakłoniło na przykład do tego, żebym, nie wiem, chciał sobie pograć w te Mario Karty, tak? I, I powiedzmy tam pobawić się tymi modelami. W ogóle nie byłem zainteresowany. A tutaj jakby nie patrzeć, stwierdziłem kurde, ten Ford to taka firma, którą w sumie nawet chyba trochę mogę polubić. No. I dlaczego Tomek mówisz, że nie mam racji? Bo dawać moją najbardziej ulubioną grę Część serii do reklamy jakiegoś auta Forda i jeszcze zamienić kultowe teksty psychomantisa na jakieś teksty, o, wiem, że Snake'u lubisz podwójne poduszki powietrzne i, i kamerę cofania, <gry> e, tak, no słuchajcie, to, dobra, może to się podobać, w ogóle jestem zdziwiony tym, tą twoją koncepcję. Ale spójrz na, to, spójrz na to z innej perspektywy. Kiedy ostatni raz słyszałeś ten tekst? Kiedy ostatni raz widziałeś jakieś filmiki, no, może gdzieś przypadkiem trafiłeś na YouTube'a? A tu nagle z zaskoczenia, wiesz, od razu cię uderza ten klimat, od razu sobie przypominasz, wiesz, twoje miłe wspomnienia, ciepło ci się robi na serduchu, a to, że tam się gadają o samochodach, to jest, wiesz, to jest tam, no, no dobra, z jajem, tak, ale wiesz, to jest zrobione z jajem, po to, żebyś, no, nie potraktował tego na poważnie, super i tak dalej, że wiesz, że to schranili Moim zdaniem tego nie schranili, Moim zdaniem yy, zachowali odpowiedni klimat, odpowiednią proporcję i, i powiedzmy, jakimś takim szacunkiem wykorzystali, bo oni wykorzystali tą grę, ale, ale ja się czuję powiedzmy, yy, wiesz, tak mile połychtany, a nie, nie że ktoś właśnie, wiesz zbezcześcił coś, co co powiedzmy ja lubię, tak jak ty powiedziałeś. Okej, okay. już, już się nie kucicie Już się nie kłócimy. Teraz czekamy tylko ten Schwarzenegger koniec... albo ktoś będzie, będzie u nas w Polsce reklamować Biedronkę, tak jak w Japonii te, tam są różne no, reklamy. Nie no dobra, ale wiesz... Schwarzenegger, Schwarzenegger reklamuje i co chwilę widzę w telewizji to, że Schwarzenegger reklamuje, wiesz, grę mobilną, jakąś tam wojenną udaną. A, radę. też to no, widziałem, no, Rzucam, to wiesz, widziałem. parę słów. To jest tak słabe, to jest tak no po je prostu, jest. wiesz, tak mnie boli, a, aż po prostu, no, wiesz, przestarzałeś się, tak? się grać, chcesz się grać, chce się grać. Nie, po prostu to, to, jest słabe, tutaj jakoś tego nie czuję, no i, i sorry, wiesz, jeszcze gra mobilna, jeszcze coś, no. Słabo to wychodzi. wiesz. A jak ktoś ci mówi, że Ford Focus z tymi systemami idealnie się nadaje, żeby infiltrować Shadow Moses, tak? no to jest, kurde, wiesz, sorry, nie? to jest, wiesz, dobrze dopasowane, tak? Nie chodziło o to, ile tam treści, wiesz, przemycą tych głupot i tak dalej, ale wiesz, zaplanował to ktoś, kto to faktycznie grał przynajmniej. I tutaj, wiesz, czujesz jakieś takie, no... Nie wiem, mi się podobał pomysł. Oczywiście wiadomo, że nie spowoduje, że polecę do salonu, ale... Ale jakbym miał komuś polecić auto, kto nie jest skrzywiony tak jak ja, to powiem mu, w sumie, wiesz co, te Fordy nowe mogą wcale nie być takie złe. No, tak. E, Okej. Okay. Więc zostajemy przy samochodach, e, lecimy do mojego newsa, ale to tylko mała informacja, jak wiemy, woliczne studio e, straciło pracę i wszystkie wy, wyrzucili, a tu okazuje się, że Codemasters... Ratuje te studio, bierze ich do siebie i całe, więc prawdopodobnie z Drive Clubem. Jestem ciekaw, co będzie z Motor Stormem, czy licencja jest usunięta, czy u Evolution Studio tego akurat nie wiem. A to, to, to, to, to by było dosyć ciekawe, więc zobaczymy, co te studio będzie robiło. Wiem, że już jakieś plotki są, że mają stworzyć nową markę, ale chyba też związano, wydaje mi się, że z wyścigami, tak czy siak, twórcy Drive Cluba. Eee, przeżyli i, i możemy spodziewać się kolejnej dobrej wyścigowej gry. gry Mam nadzieję, że w dniu premiera, nie dopiero pół albo rok, rok po. Eee, no ale to tylko w takie w ramach ciekawostki. Słuchajcie, kończymy wiadomości, jedziemy do sprzedaży. Sprzedaż, mam najnowszą sprzedaż, e, dzisiejszą. E, więc słuchajcie, sprzedaż w UK. E, pierwszym jest e, rewelacyjny Quantum Break drugie miejsce ma Dirt Rally, trzecie Tom Clancy The Division, czwarte ma FIFA 16, piąte miejsce ma nowy Far Cry, primal, szóste miejsce GTA 5, siódme to jest Black Ops 3, ósme nowe UFC 2, dziewiąte mój ukochany Rainbow Six Siege i ostatnie miejsce ma Star Wars Battlefront. Tak ludzie w to grają. Ja Więc wiecie, co stawiam Browara, że GTA 5 spadnie z listy <grym> dopiero jak wejdzie GTA 6. Ale, ale, ale faktycznie, no, kurczę, to jest dziwne, że gra, która w sumie Dwa i pół już, roku. już trochę ma, już trochę ma. Znaczy nie no, ale, ale to. Chociaż nie, bo to są ogólne sprzedaże, ogólnie na konsolach. Więc faktycznie, no, gra w sumie, która ma tyle lat. Cały czas, ale, wiesz, cały ale czas. to jest, to nie bierze ci, nie. Z tego, co pani Damok, jak mówiłeś, to online nie bierze, czyli jak ktoś kupił. Nie, nie, nie, GTA nie, nie. Atyk... Same pudełka, same pudełka. No dobra, tak? a 5 to wiesz, wchodziło w takich promocjach ostatnio na, na, wiesz, na każdej wyprzedaży już można kupić za jakieś, wiesz, 140, 160. Nie no tak, wiem, ale mimo i... wszystko, non-stop jest, fakt, faktem fa fa non-stop jest. No, już więc... też możesz kupić na pęczki, a mimo to wiesz, tu masz ciągle na sprzedaży ja mówię ci, do szóstki jeszcze nie zapowiedziana, ale będzie się trzymał. Eee, ale już jest, już jest informacja właśnie. Już dzisiaj czytałem, że właśnie E, tworzą szóstkę, Wy, Wyciekło, że tak tworzą wiesz, szóstkę. dobry symulator taki treningowy, żeby tłuc uchodźców i dlatego po prostu tam trenują, wiesz. <laughs> Adres można zmieniać chyba, tak? Można się umierać przecież. Można. No więc, tak. Ale nie, no, cały czas chłopaki Rockstar cały czas robi coś z tą piątką, tam mówiło się na online, o. No online tam się dużo No, dzieje, no, nie? no na online jeszcze, jeszcze coś tam o tych dodatkowych misjach gdzieś tam czytałem, nie wiem czy oni to w końcu robią, czy nie nie jestem aż tak mocno w temacie, ale fajnie no, fakt, faktem, słuchajcie, no, no dobra gra musi się utrzymać, tak? Zobaczcie, Wiedźmina już nie ma tak? A GTA jestem 5 Jestem ciekawy, jest. czy tutaj ale tutaj nie ma pc pecetów w ogóle, czy są też sprzedaż PC-ów. To jest wszystko bo to wiesz, to mo może być GTA 5 pecetowe z uwagi na to że wiesz, no ono jest otwarte na te wszystkie mody i tak dalej, jak ja tam oglądam czasem sobie e, takie, tak. Albo tam, ale... no to, to, to po prostu to nie jest GTA, które ja pamiętam z PS3, jak on to odpala tak, ale tu, tu, akurat, tu akurat jest wszystko, ale pudełko, samo pudełko, więc myślę, że 90% i tak osób kupuje na Steamie albo na tego typu rzeczach, więc no nawet nie chodzi do sklepu bo i po co. No no dobra, no to tu chyba no, ten Quantum Break, wiadomo, premiera tak? Dirt Rally też wiadomo, premiera, ale dwa pierwsze miejsca więc Division, dalej ludzie w to grają, FIFA tak samo no ale to jest Anglia i w to będą grali cieszę się z dziewiątego miejsca lepszego Rainbow Sixa i w sumie UFC 2 ósme miejsce, ale myślę, że za, że za dwa tygodnie jak nagramy kolejny odcinek już go tutaj nie będzie. A Dirt no. jest dobry podobno. Zastanawiam się, czy jest, nie, jest, nie, nie zrobić sobie go po, po Need for Speedzie, bo ja to muszę mieć coś z czterema kółkami w sumie. Oj jak ty, a, jak nie... ty wjedziesz po Need for Speedzie w dirta, to ty na pierwszym zakręcie wylecisz. Uwierz mi, słuchajcie, no pograłem sobie w to chwilkę, bo to bardzo był oczekiwany tytuł. Jedynie PC-ciarze mogli się tym cieszyć. I kurczę, w końcu to pojawiło się na konsolach. E może ta gra za jakoś tak efektownie nie wygląda. tak? No, grafika jest na równym poziomie. Są, są trasy, które naprawdę są prześliczne, a są trasy, które wyglądają tak po prostu, no, no, no bo są i trudno. Nie chodzi o trasy, chodzi o model i fizykę jazdy. Boże, to jest tak piękny tak piękna fizyka jest w tej grze, że po prostu można się zakochać od pierwszego zakrętu, no po prostu czuć auto idealnie, tam można wszystko zmieniać, ustawienia, możecie siłę, e, wibracji, siły, no, no po prostu dla fanów symulatorów, rajdówek, no to jest po prostu najlepsza gra, jaka jest na konsoli w tym momencie, no. ale bez kierownicy... To myślę. Się... ale dla mnie to nie będzie żaden problem. No jak chcę zobaczyć, kiedy o, tam czasy proszę. byś wykręcał, tak? To, to, to, to, jak ty załatwisz to mnie namówisz i będziemy się ścigać na czasy, bo mówię ci. Trochę w tych wyścigach pojeździłem i myślałem, że jestem dobry, ale jak na pierwszym zakręcie wyleciałem, to powiedziałem, aha, dobra, to ty tak Nie, to nie chodzi o to, wiesz, bo ja nie chodzi o to, że nie myślę, że jestem dobry, tylko, wiesz, ja to wiem po prostu w miarę. chodzi o to na tyłu już tutaj. Na swój... Tomek, nie, żeby żeby nie było, wiesz, żarty żartami, ale yy, jak pewnych rzeczy, wiesz, jesteś nauczony, to, że, wiesz, się bawi z Inforspidem, powiedzmy, który jest, wiesz, bardziej arkadowy, gdzie te ustawienia, no mówię, znalazłem złoty środek, bo, bo już o tym wam mówiłem, ale nie chodzi o to, i wiesz, ja z tego Speed'a bez żadnego problemu, wiesz, przesiadłem się na Forze tam jakiś czas temu, kolegi, i, i cały wieczór przegraliśmy w Forze, gdzie wiesz, no za każdym razem go ogrywałem, jeździliśmy sobie, wiesz, najróżniejszymi autami od 200 do 700 koni i wiesz, nie było żadnego problemu, no bo jeżeli dobrze jest fizyka odzorowana, to wystarczy, że, że po prostu, wiesz, no radzisz sobie z nią, tak? I wiesz, nieważne, czy stworzy się, przesiądziesz na gran Turismo yy, czy w drugą stronę, będziesz umiał jeździć. To, to w ten sposób działa, nie? A, albo nie będziesz umiał, i jedyne co ci pozostaje, in for Speed. Wiesz, w tą stronę to działa, w drugą już nie. nie I, i gra jest, gra jest przepiękna i naprawdę podstawy jakiejś tam teorii jazdy, można się nauczyć operowaniem gazem, operowaniem hamulce, wiecie, jak w zakręty wchodzić, tego się nauczycie, grając w dirtę tak, bo gra... tam jest chyba sporo też klasycznych furek, nie? Tak, dużo jest samochodów, znaczy z tego co chwilkę ograłem, bo w ogóle ten, ten, ten, te dwa tygodnie to mało grałem, tak jak na początku powiedzieliśmy, ale ja to wszystko na drobie obiecuję, ale zauroczyła mnie ta gra, no po prostu nie ma takich gier na konsolach, no na komputerach są, ale na konsolach jeżeli chcecie pograć w jakąś symulację, no to nie macie nic, no w tym momencie macie Dirta i macie Project Cars i jeżeli ktoś ma kierownicę, to... Nie nie, nie, nie, nie, no jest, czy jest sporo takich Znaczy nie chodzi o symulacyjne gry, tak? Aha, no dobra. I jeżeli okay. ktoś jeszcze, nie, jeszcze nie, ale nie tam, ma rajdówek no, no, no. w ogóle, tam Słuchajcie, te WRC-5. No, tak demo wisi na PS Story Leo, Sebastiana Leba, Tak, tak i WRC-5. W Citroenem jeździ, to jest kupa straszna, się w, w to to w No Jeszcze, no właśnie, jeszcze 5? większa kupa jest i w tym momencie Dirt wchodzi i po prostu i tak zamiata pod dywan i mówi, dobra, to by panowie już sobie pójdźcie, tak to niestety będzie i tak się słabo sprzedać. Tak, bo wielu się odbije bo, od tego, wielu mało... się odbije, zobaczy rajdówkę, kupią, pojadą dwie znaczy trasy i tyle. W ogóle to nie ma fanów, tak? No, sorry, to, to nie jest aż tak popularne. Ale powiem Ci, że pierwszego dnia de facto mało sztuk dostaliśmy, ale kurczę, powiem Ci, systematycznie spółki schodzi to. Jednak ludzie wiedzą, że taka gra pojawiła się na konsolach, przychodzą i nawet nie trzeba zachęcać ich, ich biorą i wychodzą. No, po prostu dobra gra się obroniła, tak, no. Ja bym chciał kierownicę dostać od jakiegoś powiedzmy sobie tutaj wydawcy, halo, słuchajcie jak chcę grę i ten, i kierownicę na testy. Obiecuję, że przetestuję od deski do deski, tak? <grafię> A ile ile tamku ta kierownica Was kosztuje? Ej, słuchajcie, chcecie iść na najwyższą półkę, bierzecie sobie Logitech G29 yy, G20, plus no. do tego skrzynię biegów, bo jest sprzedawana osobno, więc się zamykacie w 2000, plus stelaż do tego z jakichś szystów yy, i gra za małe takie 230 zł i możecie grać. Chyba, że kup Kupicie model gorszy, czyli Trustmastera T150FF. On jest za około powiedzmy do 1000 zł, już dostaniecie, ale tam też trzeba skrzynię biegów kupić. Wy chyba dwie stówki kosztuje. No to tak za 1300 pogracie sobie wyścigi, nie? <grych> Tak jest. Najpierw Wiara, bo wtedy będzie fajna imersja. No, jakby i, tam obsługę i dodali Wiara, to o, panie. Ale wyobraź sobie komplet z kierownicą, z Wiarem, ze stelażem, z konsolą i, i wiesz, wykładasz sześć koła i możesz dopiero wtedy grać. Ale to jak jest taniej niż samochód? No tak? jak? Ja myślę, że jakąś tam wersję do, do kots ów sobie już za te 6 tysięcy mógł zrobić, tam amatorsko się pościgać, a... Ale zrobić tak, no. ale wiesz, no rusz się no tym, wystarczy. No wiadomo, cykluz. żartujemy. No, tutaj, wiesz, byle ruch, przecież tym nie wyjedziesz na ulicę, musisz lawetę no mieć, dokładnie, i dokładnie. Tak dalej. No, To jest niestety koszt nieporównywalny, no ale też i, i uczucia inne, ale jeżeli wiesz, jeżeli VR będzie w stanie z tym całym osprzętem to zapewnić, no to wiesz, tu nawet 6000 tysięcy nie jest wtedy małym pieniądzem, jeżeli dobra gra jest w stanie, wiesz... A przy okazji jeszcze jest news nowy, że Gran Turismo Sports będzie w pełni wiara obsługiwał. Tak. I to może być dosyć ciekawy tytuł. W momencie, w którym wyjdzie, tam jest tak napisane ładnie. No oni, oni raczej tego nie spierdolą. Oni <grym> nawet no nie, no nie. No ale, ale fajnie, oni ale nawet, zobaczcie. Nawet już, na już. PS3, kiedy była opcja obsługi tam chyba do pięciu telewizorów, to pierwsi w to weszli. Nie? To w zasadzie nie wiem, czy ktoś inny w ogóle w to wszedł, szczerze mówiąc. Ale, ale oni pierwsi, nie? Zobaczcie, że fajnie, bo, bo już są dwie samochodówki zapowiedziane na VR, tak? bo Drive Club też jest zapowiedziany, więc... No ale to tu będą takie gry, tu symulatory, siedzisz w mechu, siedzisz w czołgu, siedzisz w samolocie, siedzisz tak, w samochodzie, te będą to, się to są najlepiej idealne sprawzało. gry pod vr -a. No ale zobaczcie też, że to też niszczy jakieś tam takie myślenie, że o, VR będzie jak mów nie, nie, nie, to już nie jest jak Move, bo Move miał swoje specyficzne beznadziejne gry, a tutaj w VR macie już konkretne tytuły, Drive Club i Gran Turismo, tak? I to już na 100% wjedzie na VR, plus jeszcze dziesiątki gier, więc to jest spoko. Zresztą na fa fanpage'u wrzuciłem filmik, znaczy na, na facebooku wrzuciłem filmik bo z dwudziestoma gierkami na VR i powiem wam, że mamy na co czekać Tomku, spokojnie, będzie w co grać, ja już jestem spokojny. Ej, słuchajcie o tym VR, że wiecie, wszyscy teraz gadają, my też po raz kolejny w odcinku poruszamy ten temat, no dobra, temat jest gorący, więc nie ma co się dziwić. Ej, Wczoraj oglądałem nowy odcinek Big Bang Theory, nie że tutaj polskiego tytułu używać, i w najnowszym 20 odcinku była, była scena, jak Sheldon postanowił pójść na spacer do lasu, więc założył Oculus Rift'a, Chyba, Oculus Rift, wydaje mi się tak po tym, co miał na głowie. Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie rozpoznać po zdjęciu, ale to był chyba Oculus Rift. W każdym razie miał zapiętego go, wiesz, na, na czole. Wentylatorek obok podpięty. Vanderbaum, wiesz, z zapachem lasu na, na tym wentylatorku i wiesz, i się tam rozglądał po lesie, nie, i tak dalej. I się przydarzyło to, co mi od samego początku, wiesz, się boję w odniesieniu do samego wiaru, czyli wiesz, po cichutku wszedł y, jego kolega i, i kiedy on, wiesz, próbował złapać jakiegoś motylka na palec, to on mu podstawił, wiesz, y, swój tam nos czy język i on, wiesz, go dotknął naprawdę i, i poczuł to i się wiesz, strasznie przestraszył. I po prostu boję się tego, że wiesz, że jak ty będziesz odcięty w tej wirtualnej rzeczywistości, że ktoś ci zrobi takiego psikusa i, i zejdziesz na zawał najzwyczajniej w świecie. Mhm. Tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sumie w przyszłości. Słuchajcie, jedziemy dalej. Jedziemy w ogóle chyba z grami. Zacznijmy od gier. To w sumie powiem Wam szczerze, że że mogę ja zacząć ja zacząć, ale dam głos Tomkowi e, Tomku, ściągnęliśmy sobie w sumie dalej możecie, drodzy słuchacze, ściągnąć jeżeli chcecie e, jest do ściągnięcia demo Final Fantasy XV e, demo dosyć krótkie, bo w pół godziny i je przejdziecie całe e, to... o, słuchajcie, no to wszyscy w trójkę graliśmy wow e, no więc, no dobra, no, no to no już, już już mówiłem o Tomku zapomniałeś, e, Tomku. To demo technologiczne to jest bardzo ogólnie. ważne, to jest bardzo ważne, co <głos> nam opowiedział. <głos> Tylko, że to, to, z tymi technikami to też, też jest tutaj bardzo różnie, więc, więc to też do końca bym ta, tak e, e, nie zaryzykował tym stwierdzeniem. Tak czy siak, Tomku, jak Ci się grało w nowego finala? E... Dziwnie, fajnie, ogólnie ta gra za długo jest w produkcji, to już widać w tym momencie, bo te demo technologiczne, nazywajmy to, bo to nie jest demo Final Fantasy, to słuchajcie, jeżeli ktoś na internecie pisze, że grał w demo Final Fantasy to jest zjebana gra, bo w ogóle tam się jeździ ciężarówką i się zamieniasz w krokodyla, to sorry, ale to nie jest Final Fantasy, to, to jest demo, które pokazuje możliwości silnika, pokazali jak wyglądają e, etapy na ple, powiedzmy w otwartej w otwartych terenach, na plenerze tak? pokazali jak wyglądają etapy w mieście jak wyglądają etapy wiecie, wewnątrz budynku przy różnych ale ale więcej, to nawet wiesz podchodzisz i masz takie durne guziki wiesz na podłodze Dokładnie. I, i, i podchodzisz, naciskasz ten guzik i w tym momencie wielki potwór na horyzoncie sobie tam przelatuje w kałamarnica, żebyś zobaczył jaka jest zajebiście wielka kałamarnica, wiesz, podlatujesz gdzieś dalej, a tam ci się nie wiem tam zmienia kolorystyka albo coś innego się głupiego dzieje i są przyciski, żebyś zobaczył kolejne efekty. No przecież to jest, to jest nic innego jak po prostu półgodzinny filmik na YouTube'a do włączenia i wiesz, po prostu mieć świadomość, że to jest na żywo wszystko, nie? Tak, no co, to... Sorry, no tam nic nie było w rozgrywce. Ja po prostu, no, przeszedłem przez to, okej, okay, dobra, spoko, dzięki, fajnie, ładnie wygląda. Fizyka jest zjebana, bo w tym, o którym wspomniałeś, tam gdzie się w ciężarówkę zamieniało, e, były takie klocki, które się przewracały. Oni, nie wiem, chcieli chyba tą fizykę pokazać przez to, że tak No tak, no bo tak pierwszy raz stoją. w serii Final fantazji będzie fizyka normalna taka, wiecie, w czasie rzeczywistym. No dobra, ale ta fizyka jest do dupy. Ale jest, ale jest i to demo Bo wiesz, pokazuje, że podchodzisz, podchodzisz do klocka i wystarczy, że go muśniesz ręką, a ten klocek się kołysze i cała wieża się przewraca, tak? A bierzesz ciężarówkę, rozpędzasz się przez cały pokój i w momencie, kiedy walisz w ten klocek, to się zatrzymujesz, a dopiero potem zaczynasz go powoli pchać. No to sorry, no to jest coś nie tak. Ale słuchajcie... Gdzie e... jest pęd? Gdzie jest masa? Słuchajcie, pokazali demo technologiczne, powiedzmy taki benchmark Final Fantasy. Pokazuje nam nadzieję na to, jak... Co może, być w grze, co może być w grze, jak to może wszystko wyglądać, otoczenie, światło, tam warunki pogodowe, wszystko jest ok. Final Fantasy 15 będzie na pewno przeogromną, przeepicką i w ogóle prze-grą. Prze, prze co zresztą mogliśmy zobaczyć na tym malutkim wycinku, jak to był epizod ten Duskae, tak? Czy to, to jak się nazywało dodawane do Final Fantasy Type O. Z tym, że. Jest jeden taki mały szkopu, bo to demo miało zachęcić do Final Fantasy, a miało zupełnie odwrotny wydźwięk, bo jeżeli ktoś grał i nie wiedział, co to jest za gra Final Fantasy i zobaczył coś takiego, to na pewno już to jego Final Fantasy nie kupi, bo się zamienia w chłopczyka, wiecie, w salonie, który biega po, po stole pomiędzy sztućcami i talerzami. A tych, którzy orientują się, co to jest Final Fantasy, to tym bardziej zniechęciło to demo do zakupu, bo grafika i możliwości tego silnika trochę takie troszeczkę, dokładnie, bo klatki lecą łeb na szyję w niektórych momentach, grafika też za bardzo nie wygląda, oteksturowanie tych elementów też, kurczę, no to jest to, co ja mówię, że gra była za długo w produkcji, on za szybko pokazali i przez te lata wyszły naprawdę gry, które wyglądają tysiące razy lepiej niż niż Final Fantasy w tym momencie. Zresztą Division, które, które w tym momencie jest chyba jak dla mnie najładniejszą grą, jaka jest na konsolach, no to po prostu jeżeli... Włączycie obok Final Fantasy, no to kurczę, no to jest kiepskawo, tak, ale widać postępy, jakie są. No jest? Jak, no, jakie, jest jakie, zrobić. Dokładnie, postępy, jakie są w tej całej serii Final Fantasy, bo w pewnym momencie, jeżeli chodzi o Finala 13, co tam się dalej podziało, no to seria praktycznie zaczynała powolutku śmiercią naturalną umierać, tak. A tutaj jest malutki powiew świeżości: jednym to się będzie podobać, jednym nie. Pograłem te 30 minut, skończyłem i nie wiem co ja mam myśleć. No ani mnie to nie zachęciło do zakupu, ani mnie to zniechęciło. No to po prostu zobaczyłem coś, że rzeczywiście oni nad czymś pracują, coś robią, że może kiedyś tą grę zobaczymy. A datę premiery tej gry zapowiedzieli w mojej urodziny, 30 września i wiem już jaki prezent dostanę, więc na pewno w tą grę gram, bo mam o, zagram, bo mam ogromny sentyment do tej serii, wychowałem się na tej serii. Ale demo nie dało rady. Demo nie dało rady, ale nie ze względów na takich, że, że wiecie, że tam się bije jakieś potworki i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu, że nie pokazało efektu wow, jak dla mnie. A jak wy patrzycie na to? Tomek, to ty powiedziałeś, jak jako fan serii, na której się wychowałeś, a, a ja nie ukrywam tego, że w przed Wiedźminem żadnego RPG- nie grałem. Już wspominałem o tym. No i w związku z tym Finala też żadnego nie, nie tykałem nawet kijkiem. Eee, no tak wyszło po prostu. No i... I taki pierwszy kontakt w sumie. To demo to był dosłownie pierwszy kontakt i powiem szczerze, że kurde, nie wiem jak miałbym w to grać, bo z jednej strony fajnie mi się podobało... Okej, okay, ja nie skupiłem się na tym, że ta grafika była brzydsza niż w innych grach powiedzmy i, i gorsza niż załóżmy tam... Yy, znaczy miejscami wyglądała naprawdę super. Tam pamiętam, że zapadła mi w pamięci na przykład yy, świetnie odwzorowana posadzka w tym pokoju, kiedy po prostu, wiesz, słońce się w niej odbijało i wyglądała po prostu jak wiesz, w 100% prawdziwa podłoga się zachowywała, tak? No ale... Ale to są jakieś takie rzeczy, które można na nie zawsze przymknąć oko w grze i, i tak naprawdę ta rozgrywka musi ci się gdzieś tam podobać. Był taki etap z walkami i on ewidentnie miał pokazywać po prostu, jak się tłucze z innymi elementami, znaczy z innymi jakimiś wrogami. Mogłeś się zamienić w tego krokodyla, mogłeś się zamienić w jakąś taką dziwną żyrafę z rogami jelenia czy, czy coś w tym stylu. I to było słabe dla mnie, dlatego że owszem, no, były jakieś potworki, które powiedzmy mogłeś po tej przemianie, wiesz, z łatwością niszczyć, bo, bo byłeś super mocny. Ale to było, wiesz, no, masz jeden atak i ewentualnie drugi atak i koniec, i się nic nie dzieje i. I tak naprawdę to było tylko dobra, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, dwudziesty, wiesz, za każdym razem to samo, jeszcze yy, z takim opóźnieniem, takim wiesz, takim stylem jakby lat dziewięćdziesiątych, że wiesz... Wciśniesz przycisk, i wtedy musi się otworzyć animacja, i jeżeli dobrze ją zaplanowałeś dwie sekundy wcześniej, to w tym momencie ktoś zginie, tak? A nie tak, że po prostu to jest prawdziwa walka. To w ogóle nie, nie nosiło znamion prawdziwej walki. Może trochę potem, kiedy tam się tłukłeś z tym wielkim jakimś tam rycerzem, ale, ale wiesz, ani ta walka mnie nie przekonała. No, dla samej grafiki grać nie będę. No, no, chyba, że historia i fabuła, no to wiesz, będzie można się powiedzmy przez to męczyć, bo. Ten element, powiedzmy, w jakiś sposób mnie zaczął interesować, że nie znałem tych gier z tej serii. Tutaj jednak jakiś tam świat snów, świat fantazji, tutaj ten fajny, słodki kotek, do których mam słabość, dobra, spoko. No to może dla fabuły bym w to pograł, ale ale rozgrywka dla mnie to to, to była jakaś wiesz, masakra, a jednak z tej rozgrywki też chcieli coś w tym benchmarku pokazać. wiesz, To nie no była i, tylko grafika. No tak? No i właśnie to, co mówisz jest czystą prawdą, bo ten system walki nie ma praktycznie nic wspólnego z poprzednimi częściami. Tak? To jest to jest coś nowego i najbliżej ten system walki można porównać do podobnej serii od Squaresoftu o Kingdom Hearts. Tak? Tam praktycznie to jest jeden do jednego. I to co mówisz też troszeczkę racji masz, bo jest bardzo płyt płaski jest ten system, no po prostu trzymasz jeden guzik i na, na krzyżaku zmieniasz, czy chcesz walić tym szybszym mieczem, czy młotkiem, powiedzmy sobie, nie wiem jak to w pełnej grze będzie wyglądać, ale troszeczkę wiecie, z tego pięknego systemu Quick Time Event albo Quick Time Event kurde, Quick Time Battle albo innych tych modyfikacji, które były w późniejszych częściach, czy tam 12 czy 13, Tutaj całkowicie się zmienia ten system walki. Może on być ciekawy, ale z tego się robi taki zwykły, normalny slasher. Eee, I tak jak ty mówisz o tym ostatnim bosie, o tym wielkim, czarnym tam rycerzu, czy co to było, dopiero wtedy tak, jak grałem, tak stwierdziłem, o, o, o, o, zaczyna się takie prawdziwe final fantasy, wiecie. I tutaj troszeczkę bardziej efektu, więcej tej dynamiki wskoczyło, jakieś tam czary, jakieś, wiecie, mniejsza, większa taktyka, żeby po tych lampach można było wchodzić, atakować z wyskoku, różne takie rzeczy, ale system walki rzeczywiście to, co mówicie, zapomniałem powiedzieć, no to jest kiepski. Patrząc na całą serię, to najważniejsza rzecz jest na razie, kiepska, jak chodzi o tych że... Bo... Wiesz, ale ty mówisz o skakaniu po jakichś lampach, a, a wystarczyło po prostu biegać gościa i, i tu go, wiesz, ciężki no tak, tak, tak, tak naprawdę, jak, na, wiesz, jak najbardziej, wiesz, tylko, że masz możliwość, masz możliwość, wiesz, przeprowadzenia walki na wiele, wiele stylów, czego praktycznie Final fantazji nigdy nie było, bo zaczynałeś turową, powiedzmy sobie, walkę i wybierałeś tylko komendy, jakie mają być, czy masz użyć magię, czy masz użyć atak, każda... Po... buforowałeś ataki każdej z postaci, oni to robili, i potem przeciwnik i tak w kółko, tak, no później troszeczkę zmian w mechanice było, jeżeli chodzi o, o, e, o powiedzmy sobie dziesiąty, 12, dwunasty tam jedenasty to było MMO, ale mniejsza z tym no tutaj widać, że kombinują i ja jestem ciekaw, jak to wyjdzie, no kurczę, widać, że są zmiany ale, no. wiesz, masz, masz słuchaj w tym momencie, no, trzy do porównania yy, powiedzmy elementy walk takie, wiesz yy, z nowych generacji bardzo dobre I, i tą czwartą z finala. W Wiedźminie po prostu perfekcyjny model walki moim zdaniem jeżeli chodzi wiesz o używanie tam broni, miecza i tak dalej i bardzo dobrze odwzorowany sprawiał frajdę niezależnie od efektu poziomu gry powiedzmy na którym byłeś. W falaucie wielu ma przeciwników, tak? Powiedzmy, nie wszystkim się podoba, na no, tam jest bardziej na nastawione, ale moim zdaniem to jest w dobrym kierunku krok, że to nie jest w 100% akturowe, że wymaga jakiegoś tam sprężenia się czasu. Jednocześnie, wiesz, losowość i tak dalej, lepsza broń, lepsze statystyki, gorsze. <głosy> Sorry, fajnie się naprawdę to wszystko, wiesz, jakoś tam może układać, chociaż nie każdy, powiedz musi to lubić, ale, ale przynajmniej jest coś ciekawego. Yy, wiesz, masz division, które no, może jest wiesz innym inną grą trochę w tym stylu, ale też no, opiera się na, na tych wszystkich statystykach, perkach i tak dalej i, yy, i też po prostu dopasujesz sobie jakiś tam styl do tego, tak? Pomimo, że jakaś tam funkcje są, wiesz, ucięte, nie możesz się tam, wiesz, schować, kłócać i tak dalej. Ale wiesz, każda, każda z tych gier pozwala ci się jakoś dobrze w to wczuć, A to było takie takie bez smaku w ogóle. W ogóle nie potrafiłem się wczuć w ten, w ten model walki, że on jakoś tak, nie wiem, porywa, że, że, że masz ochotę kogoś napierdzielać, no, tłuc i, i tak dalej. No, bo to za mało tego jest ważne. no przecież, w, wiesz, w, nawet nawet takie diablo no, musi sprawiać przyjemność, jeżeli masz tam, wiesz, całe godziny tłuc tych samych, po prostu, wiesz, potworków w tych, tych kanałach. Mi się... Lochach. Tak, ja, ja tylko chciałem powiedzieć, bo jeszcze nic nie powiedziałem o tej grze. A może jestem wielkim fanem. Powiem wam, że właśnie najważniejszy element dla mnie, który jest w tych JRPGach, to jest właśnie system walki, a ten system walki jest tutaj beznadziejny. Ja lubię w JRPGach to, że mamy ten turowy system walki, dlatego finala w ogóle już kompletnie olewam, bo faktycznie to jest slasher, a slasherów jest od groma z Dark Soulsami na czele. E, więc e, chyba to sobie odpuszczę, ewentualnie pop popatrzcie sobie na starocean Ocean 5, bo wygląda dosyć obiecująco i tam jest właśnie turowy system walki. Nie wiem jak będzie w Kingdom Hearts, czy tam nie było turowego systemu walki. Nie, w Kingdom Hearts tam właśnie, Kingdom Hearts dosłownie miał Te, taką samą mechanikę był. jak teraz, jak w tym w, demie. W, w, w rzeczywistym tak, czasie taki, się paczyło. Taki no właśnie, action i... RPG tak wiem, wiem, wiem, no właśnie coś takiego mnie odrzuca, bo ja jednak chciałbym się zatrzymać, chciałbym sobie za, za, za zaplanować atak, mam trzy postacie mam właśnie ten czas i tak dalej, i tak dalej to mi się właśnie podobało w tych japońskich RPG-ach. i tego rzeczywistego czasu i nie lubię, bo jednak rzeczywisty czas to jest bardziej styl europejski, gdzie mamy te wszystkie europejskie e, RPG, jak właśnie Wiedźminy, Fallouty, inne gotyki tego typu rzeczy, a Japonia to zawsze były turówki no i dlatego Final mnie odrzuca, możesz Tomku mówić. Znaczy tam, tu już za dużo domówienia nie ma, no i ja ogólnie, ja jestem zaciekawiony, no mi się wydaje, że jakby wypuścili Final Fantasy 15 w takim starym stylu, z tą mechaniką ze starych lat, tylko że w nowej oprawie graficznej i w ogóle, Ej, czekajcie, czekajcie, ale przecież oni to robią, tak, Final Fantasy 7 remake, eee, więc jeżeli by wypuścili coś takiego, to to nie wiem, czy to byłoby dobre zagranie. Mi się wydaje, że to, co oni robią z tym mechaniką, że to, co robią z, z tym stylem tej gry, że będzie otwarty świat, w którym będziemy mogli jeździć z tymi postaciami z samochodzikiem wszędzie, gdzie będzie nam się podobało z tego, co tam pokazywali na trailerach i w ogóle, może być to naprawdę bardzo fajny i ciekawy Final Fantasy. No, na pewno źle przy nim się nie będziemy bawić. I... Tak naprawdę to nie jest gra dla wszystkich. To jest gra. Na pewno wielu odstraszy ja, to, jest. że wiecie, że chodzimy jakimś tam emo, emoziomkiem, kurczę z włosami postawionymi na, wiecie, na, na kolczatkę tam i inne takie rzeczy. To ch chyba, chyba z Dante wzięli, z Nowego Devil May Kraja wzięli stylistykę, bo też zrobili z typa emo i tutaj też robią z typa emo. No dobra, mi to no. nie przeszkadza, mi się to podoba. Mi też, to mi jest też. taki styl. Wszystko jest fajnie, auta są zrobione, stylizowane, postacie są stylizowane. No kurczę, wszystko ładnie wygląda, tylko do momentu wypuszczenia demo wszystko było fajnie, teraz puścili to demo i kurde no, jak, jak ja bym chciał bronić, bronić, wiecie, wszelkimi możliwymi sposobami tej gry, to nie mam w tym momencie najmniejszych szans, jeżeli ktoś zagrał w to demo. No, no po prostu no demo nie pokazało nic, a wręcz jeszcze bardziej popsuło, co mogło pokazać i kurczę ta gra naprawdę już jest za długo w produkcji. I wszyscy wiemy, jak się to dla różnych gier, które tak długo są, są robione, kończy. No, czasem jest ok, ale w większość wypadków to jest zawsze gra średnia albo ledwo grywalna. No. Mam nadzieję, że, że z Final Fantasy XV tak nie będzie, a tym bardziej troszeczkę się obawiam, jak czytałem jakiegoś newsa, że oni się wypowiadają, że na... Komputerze, to będzie ta finałowa super edycja, która pokaże prawdziwą moc. No to, to kurde, no Final Fantasy, który zawsze było konsolową grą, ma, ma najlepiej wyglądać na pc -cie. no proszę was. No. W sumie tyle. Drop the mic i teraz wy. E, to by było słabe. Więc jak słyszycie, drodzy słuchacze, Tomek tylko czeka na ten tytuł, ze względu na to, że jest wielkim fanem Finala, ale... No u mnie, u mnie będzie średnio. Zobaczę inne JRPG myślę, że ten Starocean 5 wygląda obiecująco, ale to zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Zaczynamy. final. Tak, staroce Boże, final wychodzi już we wrześniu, więc w sumie już po wakacjach. Nie, bo tam już chyba, że w pół czwarty wrześ... w mojej urodziny. Jak no. chcecie zrobić prezenty, to ja no tak. podam adres no pod ta. odcinkiem, no wysyłacie banknoty. No dobra, to już więcej nie powtarzać, że to w twojej rodzinie, żeby słuchacze, wiesz, sobie tam. Ten. Dobra, e, więc Final Fantasy e, demo nas chyba jednak odstrasza, więc jedziemy dalej. Słuchajcie, dobra, powiem o tym świetnym tytule. Eee, więc po kolei, Margaret, Soul Suspect. Miałem powiedzieć o tym dwa tygodnie temu, nie wyszło. Może to i lepiej. Ja powiem wam, teraz. Eee, Tomek się orientujesz. Chyba gra... mówiłeś Tomek, tak, że grał. Tak, ja ci prostu, zawsze tak? mówiłem, żebyś zagrał lepiej w Sherlock Holmes, abyś miał lepsze doznania niż po tej grze. Ale no, sam chciałeś, ja cię ostrzegałem. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay. Więc słuchajcie, to jest taka przygodówka, no fabuła jest stosunkowo prosta, ktoś was zabija i wy jesteście duchem i jako ten duch, byliście policjantem ja, i jako ten duch musicie rozkminić kto was zabił, no i prowadzicie takie śledztwo no śledztwo, czyli no to jak w, w przygodówce chodzicie ze względu na to, że jesteście duchem, to możecie czytać w, w myślach oczywiście nie, nie macie wpływ na, na świat materialny w jakiś tam większy sposób więc po prostu sobie chodzicie, chodzicie przez ściany, przez wszystko i, i, no i, no i rozwiązujecie swoje takie jakby śledztwo. No i słuchajcie, no ogólnie wydaje się to w miarę ok, no i ta fabuła może nie jest najwyższych lotów, ale jest w miarę ok, no nawet powiem wam, że końcowy twist, mnie Przeszedłeś cały, całe tą Nie, kół? w połowie wymieniłem bo tam było tyle tych Aha. technicznych niedoróbek, że dałem sobie spokój. Nie, po, po, to ewentualnie, bo już nie będziesz grał, to ja po odcinku powiem Ci, jakie tam e, fa, fajne twisty małe. Ogólnie powiem Wam, że jest ciekawy twist dosyć, ale, ale, ale to nie jest, to nie jest t, rzecz, która sprzeda tą grę. E, nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie. Słuchajcie, to jest taki... E, powiem Wam, że graficznie jest tam w miarę, w miarę nieźle, w miarę tam chyba mamy jakiś silnik Andrilla standardowo. No i rozwiązujemy sobie te śledztwo. Mamy różne, różne rodzaju zagadki. No Te zagadki są na takiej zasadzie, że wyobraźcie sobie, że, ma, że myślicie, rozkminiacie o jakimś wydarzeniu i macie 8 rzeczy, które wcześniej miały miejsce. No i chyba najgorsze jest jednak to, że klikacie w jedno, to nie to. Klikacie w drugie, to nie to. Klikacie w ósme, o to to. Gra was w żaden sposób nie karza, ani nic nie zmienia, że pomylicie się albo nie rozkminicie, o co, o co mogło chodzić, że nie, nie, nie dopasowaliście dobrze fakty. I to jest właśnie beznadziejne, bo e, właśnie nic się w tym nie zmienia, więc tak na dobrą sprawę jest mega liniowa i i to, że rozkminiliście na początku, a to, że rozkminiliście e, jako ostatnie, to nie ma żadnego znaczenia. No i właśnie to jest słabe, bo to w jakiś sposób was to powinien, nie wiem, karać albo cokolwiek robić. Nie, a, a tu jednak nic się nie dzieje. Są e, niektóre te zagadki są w miarę ciekawe, niektóre są fajne, bo e, musicie rozkminiać jakieś tam. <śmiech> dopasowywać jakieś tam różne słowa w jakim osobie jest nastroju dajmy na to, albo co przedstawia ta scena i musicie mniej więcej dopasowywać słowa. Grałeś tylko w polską wersję? E, nie, grałem, grałem w angielską wersję, ale mm, co ja chciałem, co ja chciałem, ta gra teraz już chyba za naprawdę za niski pieniądz chodzi z tego co tak się domyślam, Bo... nie? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, e, więc tak, Tomku, spytałem się, czy grałeś w angielską, bo słuchajcie, ja grałem w polską i powiem wam, że tłumaczenie jest stosunkowo słabe. E, czasami e, miałem jedno takie pytanie, że tak było sformułowane, że zamiast pytać się o coś konkretnego, to pytało, było zadane w sposób, czego, osoba, e, e, czego ta osoba, dajmy na to, w tej sytuacji nie zrobiła. Jak zaznaczyłem rzeczy, które nie zrobiła, to żadna nie pasowała, tylko pasowało wszystko, co zrobiła. Więc w ogóle pytanie było, nie wiem, nie wiem, nie wiem, kto to w ogóle tłumaczył, ale przetłumaczył to w, w drugi sposób, więc no, tego typu kwiatki są, więc. E, no te tłumaczenie nie, nie, nie jest najwyższych lotów. Gra też nie jest najwyższych lotów. Mamy jakieś elementy zręcznościowe w tej grze, bo uciekałem przed tymi duchami. E, słuchajcie no, no, no taka szósteczka myślę, e, jeszcze jeszcze e, słuchajcie, jak, jak w plusie będzie, to możecie ograć, no jeżeli chcecie kupić tą grę, to, to lepiej kupcie sobie fajki e, ja jeszcze e, chciałem e, powiedzieć o jednej grze, która mi niestety spotkała E, przechodząc tą grę. E, nie wiem, tą czy pamiętasz, ale tam miałeś w sumie otwarty świat, tak? Bo tam chodziłeś do jednego pomieszczenia, wychodziłeś, miałeś duże miasto, z tego miasta szedłeś nie, na cmentarz, później wychodziłeś z cmentarza i dalej byłeś w tym mieście i wchodziłeś w, innym, w inne miejsca, więc ogólnie dla mnie to jest otwarty świat. No tak. I wchodzę do ostatniej lokacji, e, w której okazuje się, że nie mogę już wyjść. Okazuje się, że to jest ostatnia lokacja i okazuje się, że jak przejdę tą lokacji i przejdę grę, to nie mogę się wrócić do miasta. No i okazuje się, że e, minąłem 20 trofeów, które polegają tylko i wyłącznie na zbieraniu więc po prostu ja sobie powiedziałem, a zbieranie wezmę sobie na sam koniec i będę sobie po prostu patrzył, zaglądał, po prostu sobie przejdę tą fabułę i niech mnie tam prowadzą. No i tak się wkurzyłem, że byłem w tej ostatniej misji, w której nie mogłem wyjść, nie miałem wcześniej jeszcze zapisu, bo tam jest jeden zapis, więc nie mogłem po prostu nic zrobić, mogłem tylko ją cały czas grać w tym samym miejscu i po prostu przechodzić grę i nie mogłem się cofnąć do tego miasta i do tych innych lokacji. Strasznie mi to wkurzyło, musiałem przejść od nowa tą grę i od nowa zbierać te wszystkie badziewia. Więc tu jest karny jeżyk dla twórców, więc no ogólnie średnio. Więc słuchajcie, no przygodówka dosyć niskich lotów. Um, pomysł, mieli no. pomysł ale nie wiem czy zabrakło czasu czy funduszy, żeby dopracować te wszystkie motywy e, wiesz co mnie najbardziej Krystian wkurwiało w tej grze jesteś duchem nie ma jesteś duchem, no, możesz jesteś. przechodzić tak, przez i, drzwi no, wiem, i wiem i, no, ale, to... nie, i, ale w tej grze nie możesz bo sztucznie no, ci są te blokowane miejsca, w które możesz przejść a w które no, nie, tak? tak? ale ale to, to wyobrażam sobie, jak, jaki zajebisty ten silnik musiałby być, wiesz, jak tu wchodzisz jeszcze do, do pomieszczeń, normalnie w tych pomieszczeniach by było, wiesz, tam jest jakiś, jakiś ten e, świat, te, ten silnik i cała ta optymalizacja tego wszystkiego nie była najwyższych lotów, a nie wyobrażam sobie, wiesz, że po prostu sobie przechodzisz przez wszystkie miejsca, które tam są. Wiem, że to by było Tomku fajne i ten, ale ale oni by tego nie ogarnęli, to, to, to widać, widać taką niską produkcję tego, taki taki... Taka przygodówkę jak klasy B, wiesz, więc to, to nie może być tak, że ty możesz sobie, wiesz, wchodzić wszędzie, no bo no, oni musieli parę, la, pa, pa, parę lat ją robić w sposób, w jaki ją robili, więc no, no, no może to beznadziejnie wygląda i jest sztucznie zrobione, bo jest no ale no nie mieli innego wyjścia ale tam, w sumie nie. za te pieniądze co teraz w sumie no nie wiem ile to 30-40 no, zł kosztuje to chyba dla samej fabuły jak myślisz Krystian warto polecieć tą no, grę no nie wiem no słuchaj no, po, powiem Ci, że ja, ja miałem ten problem że po Life is Strange zagrałem w to <laughs> więc e, dla samej fabuły to jednak e, proponuję ten pierwszy tytuł mimo wszystko a tak jak powiedziałem no nie no, no, no nie, nie nawet chyba mówię w plusie można możecie sobie ograć, ale, ale nie wydawajcie z, może za to takich pieniędzy. Fakt faktem to zakończenie jest stosunkowo ciekawe. Ale, ale, nie wydawajcie, bo, no, chyba, że ktoś lubi bardzo przygodówki, o, może jakiś taki fan przygodówek, bo na konsoli tego dużo nie ma, zawsze to, zawsze to tam, point and click i inne tego typu, to zawsze była domena PC-ów, więc może tutaj ewentualnie spoko, więc musisz być fanem przygodówek, no, która po prostu prowadzi cię za rękę, nie? to też trzeba i w której się nie zatniesz no, no, musisz być totalnym debilem żeby się zacząć a debile nas nie słuchają e, no dobra więc słuchajcie olewam to e, jadę dalej e, jadę dalej w sumie e, zobaczę jak z czasem może to oleję w następnym odcinku e, słuchajcie ach, powiem tylko słowo e, słuchajcie e, nie wiem czy wiecie ale jestem wielkim fanem e, gier ekonomicznych, szczególnie Tajkonów, szczególnie z rollercasterami. I nie wiem, czy wiecie, ale wychodzi, wychodzą jak była posłucha, i ostatnia część to był rollercaster Tycoon 3. Nie wiem, czy graliście. Grałeś tą kół? Oj, jedynka i dwójka, moje najbardziej ulubione gry. Rewelacja. Okej, okay, to właśnie coś ci zaraz polecę. E, Rafale, ty lubisz tego typu rzeczy? O Boże, grałem ostatni raz chyba jeszcze jak pieluchy nosiłem. Okej, okay, czyli w jedynkę i dwójkę. No to gr graliście w ten najlepsze części, super. E, więc no, słuchajcie, że... Byłem. To zajebiste były. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że teraz wychodzą trzy nowe gry. E, więc tak, może zacznę... E, wychodzi kolejna część, Rollercaster Tycoon World. E, słuchajcie, to jest e, po prostu... E, dajmy na to kontynuacja ale nie tego studia, co robiło poprzednie gry. To jest zupełnie inne studio, po prostu firma dalej miała markę, miała inne studio, zleciła innemu studiu i zrobili tą grę, którą właśnie testowałem, o której zaraz chwilkę powiem. Studio, które robiło trójkę, dwójkę i jedynkę, znaczy w sumie zrobiło trójkę, bo chyba dwójkę i jedynkę, to, było, to byli ci sami ludzie, ale chyba tam te studia już odeszło, ale ogólnie to, to, są, to są te same osoby. Zrobiły swój projekt, nazywa się Planet, Planet Caster i to wyjdzie pod koniec roku i to jest taki duchowy spadkobierca tego tytułu i to właśnie ci sami twórcy zrobili tą grę i prawdopodobnie ona będzie na, najlepsza to nie będzie właśnie Rollercaster Tycoon World tylko właśnie Planet a Caster. powiedz mi tak ci się e... wtrynie konsole czy PC? -ty? nie no tylko właśnie wyłącznie pecety tylko no właśnie eee... płaczę płaczę z tego powodu ale tylko no wiem no wiem Tomku wiem no dobra ale to tylko bo chciałem to przez to szybko przelecieć i słuchajcie jeszcze powstaje trzecia gra powstaje trzecia gra dla osób które mają słabe pecety bo powstaje gra która była zbierana na Kickstarterze. Słuchajcie, gierka nazywa się. Park. Nie, ej, słuchajcie. Tak, sorry. Gierka nazywa się. Parkitekt. Ja, ja ją wczoraj dosłownie odkryłem. Słuchajcie, to jest gierka w 2D. Ona kosztuje 15 dolarów. Wygląda bardzo obiecująco. Koleżka mówi, że fani w 2D, jeżeli chcecie dalej zostać przy 2D, macie słabsze sprzęty to w to sobie spokojnie możecie grać bo to wygląda już całkiem nieźle macie efekty takie 3D, ale gra się w rzucie izometrycznym, gra się w 2D więc to na słabsze kąpy w sam raz, to wychodzi w maju, będzie na Steamie w Early Access normalnie 15 do, do, dolarów więc zapamiętajcie tytuł e, parki Architect. Parkitekt, jesteś architektem, Parkitekt. Beznadziejna nazwa, ale, ale to też wygląda obiecująco. Dobra, i słuchajcie, i to też podobno będzie prawdopodobnie dobry tytuł, ale, ale słuchajcie, Roller Caster Tycoon World. E, pograłem, e, na moim laptopie działa to bardzo słabo. E, muszę zmienić la, e, laptopa, co jest zajebiste na pecetach, że takie rzeczy trzeba robić. E, muszę w ogóle zmienić wszystko, żeby w to jakoś tam w miarę spoko pograć, no pograłem na tych minimalnych, no słuchajcie no zabagowana gra strasznie, bo to jest early access, więc strasznie zabagowana, nie mogę normalnie dróg robić ludzie wchodzą na siebie, ludzie stoją w kolejkach i nie poruszają się dalej, bo po prostu stoją w miejscu, więc nie będę za bardzo mówił na ten temat, powiem wam, że no brakowało mi takiego tytułu fajnie, że wychodzą trzy, szkoda, że wychodzą w ogóle trzy na raz, że nie mogły wyjść nie wiem, rok temu, dwa lata temu, trzy tylko wszystkie trzy w tym samym roku wy chodzą w ogóle głupota. No, brakowało mi takiego tytułu, aczkolwiek, no, no, na razie bug na bagu, więc biorę udział w eksperymencie i testuję gry w Early Access chyba po raz pierwszy. Ale dlatego, bo mam ciśnienie na to i tyle. No. Więcej o tej grze powiem, jak wyjdzie w pewnej wersji w przyszłości. Na razie. Gra mi się w to całkiem przyjemnie i tyle. Więcej o tym nie powiem. Słuchajcie, dobra, jedziemy dalej. Rafale albo Tomku, ktoś w technologicznym dał o tej stronie? Wiem, co to jest. Kto to, kto to dał? E, ja to dałem i okay. jedziesz. W ogóle klikaliście to? Bądź... Tak, byłem i wiem wszystko na ten temat, więc ty powiedz, a ja ci dopowiem. I będę, cię, będę, będę to też objeżdżał. Dobra. No, e, więc tak, ogólnie w założeniu, jest taka strona, na którą wchodzicie i możecie oglądać telewizję. Tara. To wszystko, jest, tak. Jest dużo stron, no. To wszystko, ale. i I to wszystko no. jeszcze więcej, bo słuchajcie, e, ta strona polega po prostu na streamingu e, wszystkich kanałów telewizyjnych, tam nie wszystkich, ale najbardziej znanych kanałów telewizyjnych, tak. Polsat jest, TVN, e, ale co dziwne, są nikodowane i normalnie dostępne przez tą stronkę. HBO, jest Kanal Plus, Cinemax, Finbox, wszystkie takie, wiecie, płatne e, kanały. I ogólnie, jeżeli chodzi o jakość, to nie jest źle. Można powiedzieć, że nawet to pod, pod, pod 720p coś tam... Nie, nie, nie, nie, nie. To, bo tu, w tym momencie to jest herezja. I ja tak się rzeczy wycinać, Tomku. Tak, bo, bo ja zaraz o tym opowiem więcej. Dobra, dobra, to jeszcze tam, jeżeli chodzi o technikalia, to nie wchodzimy. Ale ogólnie, jeżeli... Jesteście, jedziecie autobusem i zaczyna się wasz ulubiony serial yy, na jakimś kanale, a wy wiecie, no, nie nosicie telewizji ze sobą z dekoderem, z kablem podłączonym i w ogóle i takie sprawy, no to wyciągacie telefon, wpisujecie tą stronę, która będzie w opisie. W ogóle strona jest banalna, bo to jest telewizja. telewizjada.net, yy, włączacie kanał i oglądacie. No. I tyle, i tyle w tym temacie, a, a naprawdę kurczę, nie wiedziałem, że taka strona istnieje i że w ogóle taka strona może istnieć, że tej strony nikt nie zamyka, że nikt nie ma problemów z tej stroną. O Boże, ku mało no, wiesz. Zaraz, no, zaraz, zaraz, no dlatego, zaraz. dlatego, wiesz, ja odkrywam, no? ja odkrywam świat, okay. wy mi pomagacie okay, okay. w tym. <śmiech> nie, ale tak Spoko. na serio strona bardzo fajnie działa, ma tylko jedyne problemy takie, że jak jest sobota, niedziela, to mnóstwo ludzi ogląda, jest problem ze streamingiem, tak? Się zacina i, i, i urywa, a ogólnie większość... No słuchajcie, można w pracę obejrzeć sobie telewizję na legalu, no i co tu więcej gadać? <śmiech> to... To... Nie to nie jest na legalu, żeby nie było. Dobra, więc słuchajcie, tak, telewizjada.net, Tomek ma rację, Słuchajcie, jest coś takiego... E, wygląda to całkiem nieźle. Szczególnie na telefonie to wygląda bardzo dobrze, Tomku. Nawet myślę, że na tablecie jeszcze będzie w miarę okej okay wyglądało, ale ale brońcie badnie Boże podłączać to pod telewizor. E, czy nawet pod 17-calowego laptopa, jak mój. Bo u mnie na laptopie wygląda to już naprawdę dosyć słabo. Słuchajcie, oglądałem, starałem się na tym oglądać mecze w Eleven, bo tam są właściwie kanał Plusport. Są tego typu rzeczy, jest Eleven. No średnio, średnio. Musi, musicie trafić z kanałami. Teraz e, niestety coraz... To ta telewizja jest coraz bardziej znana, bo pamiętam, kiedy to w ogóle to się rodziło, kiedy to się pojawiło, to, to ja już to odkryłem parę miesięcy temu i powiem wam, że widzę, że jest coraz gorzej z tym, że coraz ciężej tam wejść. Więc więcej, coraz ja się, więcej ludzi dochodzi, nie? Więc pewnie coraz więcej dochodzi. ludzi dochodzi, bo to jest za darmo, tak? Więc wydaje mi się, że już niedługo będą opłaty. I można się tego spodziewać. Słuchajcie, jest to fajna, tania alternatywa. Czy Tomku w ogóle słyszałeś o Web TV? Nie, nie słyszałem. No dobra, no to, no to oświecę was. No ale jeżeli, jeżeli posiadacie jakiekolwiek pieniądze, to proponujemy wam lepszą opcję. W sumie lepszą, nie lepszą. Spieprzyła się to, spieprzyło się to ostatnio, aczkolwiek teraz, teraz się odbudowują. Słuchajcie, Web TV. Eee, przez 2B albo przez 2E, już nie pamiętam. Polska strona oczywiście. Eee, tam możecie oglądać telewizję, tam jest wszystko, tam jest w dużo lepszej jakości tam normalnie e, ja mam podłączony boksik Androida, mam aplikację ściągniętą i tak tam dobra sprawę oglądam internetową telewizję właśnie tutaj w Anglii e, przez e, właśnie tą stronę. E, tam można bardzo fa fajny sposób to sobie ogarnąć, że faktycznie przerzucam sobie kanały pilotem przez za pośrednictwem właśnie tego tego małego boksika i za pośrednictwem właśnie tego wszystkiego. Słuchajcie, to kosztuje około 55 zł na 3 miesiące, więc to jeszcze nie są jakieś tam około 2 około za za miesiąc. W Anglii w Anglii, w ogóle za granicą bardzo dużo Polaków z tego korzysta, tylko, że czasami zdarzają im się coś takiego, że na przykład e, walczy Adamek i wszyscy kupują jednodniową, bo można jest taka możliwość, e, przez SMS-a jednodniowy dostęp i w tym momencie web TV pada i później wrzuty i w ogóle i pojazdy na nich i tak dalej, więc te, takie kwiatki się zdarzają niestety, ale ogólnie to była to była taka najlepsza alternatywa alternatywa ogólnie całej tej telewizji internetowej właśnie takiej nielegalnej, stricte, później niestety, ale coś w pewnym momencie, coś im pierdzianęło, nie wiem, czy może jakiś włam, czy policja, nie wiem, może ktoś się za nim wziął, nie wiadomo, ale przez pewien, przez okres tygodnia, dwóch nie było żadnych kanałów i, i od tego czasu oni tak jakby pomału powstają z, tego, z, z tych popiołów. Z tym, że, z tym, że jeszcze to nie jest ten poziom, który prezentowali pół roku temu. Ale, ale no właśnie to jest taka alternatywa płatna. Można sobie to fajnie zrobić. Można sobie to fajnie obejrzeć na telewizorze. I na telewizorze te, większość tych kanałów wygląda bardzo dobrze. I tam nie ma prawa nic wskazać. i no ale, no ale to jest płatna, płatna opcja. nie? No to, to chciałem powiedzieć. O, o, tak. to mogę ja Wam telewizorze... coś powiedzieć, skoro jesteśmy w temacie? Panie... Eee, tak Rafał, oddaję Ci głos. Pomijam strony, których można sobie tam w tym kierunku oglądać telewizję mniej bądź bardziej płatnie, nieoficjalnie, wiesz, to, że jedna strona jest za darmo i piraci telewizję, to, że druga jest yy, płatna i też piraci telewizję, to w sumie nie ma znaczenia, bo i tak od oglądania telewizji są abonamenty i jeszcze teraz podatek jakiś dowalą. Mierzam do tego, że ja z kolei z Cyfry Plus korzystam. Znaczy nie z cyfry plus, przepraszam, tylko z cyfrowego pulsatu, wróć, bo, bo mi się nazwy pomyliły. Czyli z tej, z tej gorszej, tak? Z tej gorszej. No z cyfrowy pols znaczy wiesz, nie narzekam, no bo, bo, bo musi być satelita, no tu gdzie mieszkam i, i takie już jest życie, internet jest w porządku, e, na dekoder mogę narzekać, nieważne, nie, nie chcę tego, wiesz, tutaj recenzować całego sprzętu ogólnie, ujmuję dosyć mocno, wiesz w porównaniu do kablówek, nawet najgorszego sortu, to, to, to jednak się słabo sprawdza, jak się już przyzwyczaiłem do tego, wiesz, nagrywania tych wszystkich funkcji normalnego dekodera, który niby ten również udostępnia, ale jednak sobie po prostu z nimi nie radzi. I wyobraźcie sobie, ostatnio, że wiesz, mieli w dekoderze normalnie opcję iPLI, e że normalnie z dekodera, wiesz, on był do internetu podłączony, mogłeś sobie wejść na iPlay e i sobie poglądać co chcesz. No i. Wiesz, z uwagi, że nieważne, że masz tam 150 kanałów, ale w tej telewizji i tak nic nie ma, no to ja wolałem sobie wejść na tą e i coś obejrzeć po prostu na telewizorze z no bo telewizor jeszcze nie pamięta czasów, kiedy się podłączało do internetu, więc on tam aplikacji żadnych nie ma. E, oczywiście wiem, tak, można by Androida sobie tam podpiąć do telewizora i sobie oddzielnie sterować, ale no skoro mam to w dekoderze, no to było super, nie? I nagle postanowili wyłączyć tą funkcję a wrzucić zupełnie nową, bo postanowili tam, wiesz, pozmieniać sobie i wiesz, i teraz będziemy udostępniali ci to. Teraz możesz oglądać sobie telewizję za darmo, jak masz u nas abonament na tablecie, telefonie, czy gdzie tam chcesz. Jest specjalna aplikacja do tego, czyli w sumie te wasze strony mi są niepotrzebne, bo ja sobie mogę każdy z kanałów odpalić wiesz, bezpośrednio z komórki, czy z tabletu. Eee, tylko, że no dalej nie ma mipli. To, że ją wyłączyli, to nie stanowi dla nikogo... W żadnego problemu, podobno. To, to, ja, to ja ci coś powiem, e, e, Rafale, jedną rzecz przeczytałem. Słuchajcie, ostatnio była walka Adamka, Adamka była walka, można by ją wykupić sobie na Ipli. Ona tam, dajmy, na to kosztowała 40 zł. I jest w regulaminie napisane tak. E, walkę można oglądać na pierwszym urządzeniu, które uruchomicie, e, no, w której wpiszecie tam, zalogujecie się ipli, czyli dajmy na to, odpalam to gówno na telefonie i już w tym momencie nie mogę oglądać na telewizorze. O kurwa. Ale dyrektory. to jest po to, żebyś to jest... jednego kodu rządzeniu? nie wykorzystał. na no tak, bo... Co to jest za problem o, jeden budylu, na to, tak? zalogować okay. na 10 telewizorów w 10 mieszkaniach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, oczywiście że tak. Tylko, że no, słuchaj, no płacę te 4 dychy, no to już bez przesady, no to no to wiesz, no to płacę cztery dychy, dajmy na to, za sześć godzin transmisji, tak? czy siedem? No to już bez przesady, no przecież nie będę sprzedawał tego w internecie. Nie, no tak? sorry, to jest, ale znaczy, chociaż, no bez przesady, chociaż, ale wiesz... No, przecież no, to by nie było głupie, nie? No nie, no, ale, ale, nie ale, zgodzę ale... się z tobą, no bo wiesz, to zależy, to gdzie tak, mieszkasz. Bo dobra, weź dobra, pod uwagę, tak. że to jest powiedzmy IPLA i cyfrowy Polsat. Weź pod uwagę, że masz, dajmy na to, osiedle domków jednorodzinnych i co to jest za... Ale to jest, dobra... Ale to jest bardzo źle rozwiązane, Rafale, bo ja na przykład kiedyś miałem taki abonament na kanał tutaj w Anglii, na kanał sportowy. Kupiłem sobie abonament, oglądałem sobie w internecie i miałem prostą sprawę. Jeżeli damy na to, otworzyłem na innej przeglądarce, Odpalamy go na drugiej przeglądarce, to miałem w ogóle taki komunikat, że już jest odpalona sesja, musisz się wylogować. I w ogóle już nie mogę nic oglądać. Musiałem się wylogować całkiem i zalogować się jeszcze raz. Masz rację. I w, ty no, i w, tym, momencie, w tym momencie byłoby tak, rozwiązaniem. No właśnie, przelogowanie się nie. byłoby lepszym rozwiązaniem a, a tam, niż a tam nie, nie ma opcji. urządzenia. A tam właśnie nie, nie było takiej opcji. No nie. Pierwsze urządzenie zostaje ci cała ta transmisja. No nie. Więc jeżeli ktoś przez przypadek na przypadek na telefonie sobie to ogarnął, no zobaczymy czy działa. I, I tam nie, ma, nie nie było jakoś, wiesz, wytłuszczone to, tak? No właśnie. Że uważaj, czy coś. Nie, ja w ogóle tam przez przypadek to napisałem, prze, prze, przeczytałem. Tak, z ciekawości, zobaczę, ile to kosztuje i tak dalej. I, jest, I była taka informacja napisana. No dobra, to taki już kompletny, kompletny, kompletny off-top od telewizji e, Dobra, więc słuchajcie, e, najlepiej jest, e, e, żeby wszystko dostawać za darmo. Tak, by każdy chciał. Dobra, e, słuchajcie, lecimy dalej. E, Rafale, wybierz sobie jeden z dwóch ale jeden, i powiedz, jeden z dwóch. przecież no fuck no dobra, no to, no, no, no, no to powiedz ale postaraj się bez spoilerów bez nie spoilerów. no dobra, postaram się bez spoilerów mi się w ogóle wydawało, że już o Daredevilu mówiliśmy, ale to po prostu pamięć mi chyba nie, no, jak? Ja nie, gadaliśmy, ja mówię, gadaliśmy ja tylko, że gadaliśmy ale to tylko tak ale to, to, to, to tak, że Tomek nawet już zdąży zapomnieć nie Tomek? Tomek już pi. Dobra, Tomek słuchajcie, pi. No. poszedł nowy sezon Dardewila, uznałem to za dobrą okazję, żeby przycebulić na darmowym miesiącu na, na Netflixie i w sumie jestem zadowolony. Przede wszystkim Po polsku, miałeś, tego, że... po polsku miałeś na falę, nie? Po polsku miałeś. Tak, tak był po polsku oczywiście i no to nie jest no, takie z, z napisami, nie? nie, to wiesz, najlepsza wersja, żeby z napisami, aczkolwiek lektor też nie był jakiś straszny. Dobrze, że dubbingu nie dali, no bo to to by była tragedia. Ja mam w sumie taką zasadę, że jak oglądam powiedzmy kilka odcinków czy coś w tym stylu, no to, to lecę z napisami, ale jak powiedzmy coś wiesz do snu włączam na laptopie, to, to raczej już wolę lektora, żeby wiesz móc nawet tam zamknąć oczy i, i sobie tam wiesz pofrunąć. W każdym razie fajnie ten Netflix w ogóle działa. Przede wszystkim mi się podobała bardzo ta funkcja, że pamięta, gdzie się przerwało oglądanie i wiesz zamykam konsolę, yy, za chwilę odpalam laptopa wiesz i z tego samego miejsca sobie kontynuuję dalej. To, to mi się akurat bardzo podobało. Natomiast yy, skupiając się na, na samym serialu, no powiem szczerze, że spełnił moje oczekiwania, tym bardziej, że się pierwszym sezonem dosyć... Yy, może, nie, może nie zachwycałem, ale stwierdziłem, że był jednym z lepszych seriali z uniwersum Marvela. I tak faktycznie było, co prawda potem się tam trochę pozmieniało, no bo Jessica Jones jednak e, chyba chyba lepiej swoją rolę zagrała i, i ogólnie jakąś tam jakiś przekaz miała w tym, w tym serialu. Cześć, chcesz mi powiedzieć, że J J Jessica Jones jest lepszym serialem niż Daredevil? Jeżeli miałbyś coś polecić Tomkowi, to poleciłbyś mu em, serial o niej? Wiesz co, to jest zamknięta historia. To jest taka fajna, no zgrabna historia, nie, nie naprawdę, to. którą jak oglądasz od A do Z, to to wiesz, to wczuwasz się w nią i jakoś tak naprawdę, wiesz, utożsamiasz z tą postacią, powiedzmy, z jej historią jest fajne, fajne są wątki. W Daredevilu było mniej tych zaskoczeń w pierwszym serialu. Jakoś tak yy, był on w porządku, był on o sto razy lepiej wykonany niż te wszystkie z uniwersum. Znaczy może nie wszystkie, bo, bo Gotam uważam, że jest dalej bardzo, bardzo dobry. Natomiast te wszystkie, wiesz, aroły, flasze i tak to, dalej to się chowały na pewno przy nim i był fajną historią natomiast, yy, natomiast Jessica Jones była lepszą natomiast jeżeli chodzi po raz kolejny mówię natomiast jeżeli chodzi o drugi sezon Daredevil'a, to nie jest tak naprawdę o Daredevilu serial Krótko. On tam gra drugie skrzypce. Owszem, świetnie się w niektórych scenach spisuje. Jest bardzo dużo, moim zdaniem, dobrze poprowadzonych scen walki. W bodajże czwartym odcinku jest taka scena, która naprawdę zapadła mi w pamięci i jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to na pewno od razu się zorientujecie, jak ją zobaczycie, bo, bo po prostu jest nakręcona w takim w takim fajnym stylu, jak już w kilku filmach od razu ostatnio spotykaliśmy, o czym ja mówiłem, o Birdmanie chyba, tak? Tym Oscarowym, że właśnie, wiesz, jedno ujęcie z kamery i długa walka na klatce schodowej, po prostu pokazująca, wiesz, jaka ona jest wyczerpująca, jak on się tam zmęczył do końca, zanim tam wszystkich nie pokonał. Fajnie, fajnie jest to zrobione. Na pewno coś nowego pokazali, poszli gdzieś trochę do przodu względem poprzedniego sezonu. Ale największą wartością dodaną to jest tutaj wprowadzenie pani Shera, i tak naprawdę no, przez cały sezon czekałem tylko na sceny, które, które były odnośnie niego, jego postaci, jego historii, I, i w tym momencie po prostu czekam na kontynuację, wiesz, jego własnego serialu, bo, bo jest zapowiedziana w jakiś sposób. Że, że, będzie, tak, czy tam, nie wiem w sumie, czy mniej bardziej oficjalne głosy, że, że ma być, ale, ale mówi się o tym, tak, i zdecydowanie jakbym miał do wyboru, to bym obejrzał, wiesz, sobie teraz, yy, kolejny serial z Pani Sherem niż, niż z Daredevilem. Po prostu, no, świetnie jakoś tą postać dobrali, fajnie, yy, fajnie mrocznie, trochę, trochę powiedzmy pewne pomysły zapożyczyli, no też nie chcę spoilować, ale powiedzmy kreowanie tej postaci do momentu, aż ona stanowi taki yy, znany z komiksów, powiedzmy znaną z komiksów postać, to, to jest taki zawsze przyjemny element, taka trochę geneza, prawda? I zawsze się to miło ogląda, no nie wiem, może może, może w dłuższym okresie czasu ten panischer też byłby nudzący, kiedy już by był po prostu standardową postacią własnego serialu, a nie właśnie wchodzącą na, na ekrany ale mimo wszystko moim zdaniem się obronił, moim zdaniem się obronił i, i na pewno ten sezon y, tam jest ile chyba? 13 odcinków. Nie uważam za czas stracony, wręcz przeciwnie. Jest to, jest to fajna rzecz y, i, i chyba każdego fana powinien zadowolić po prostu tak, ja niedługo będę z pewnością go oglądał i nadrabiał zaległości i na pewno nie, nie i na pewno nie jest gorszy od J J J Jessica Jones. Znaczy gorszy, tak. gorszy może nie jest, jest inny na pewno trochę, bo, bo trochę inną historię opowiada. Ale, ale, też zostawia dużo, bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o kontynuację. Tutaj trochę bardziej już widać, że ten pierwszy sezon stanowił też taką fajną, e, dosyć zamkniętą historię. Seriale Netflixa raczej się w taki sposób ogląda. To nie są e, po kilkadziesiąt odcinków sezony, które, które wiesz się ciągną przez cały, e, cały rok praktycznie powiedzmy od września do czerwca, tylko wypuszczane są naraz i na każdy je tak ogląda, wiesz, czy jeden, czy dwa, czy kilka odcinków w ciągu dnia i po prostu w ciągu tygodnia wchodzi cały, kiedy już zaczniesz oglądać. I dlatego moim zdaniem one powinny stanowić jakąś taką mm, historię w stylu, wiesz, rozciągniętego filmu, że, że po prostu oglądasz, wiesz, całość i, i masz to zamknięte, powiedzmy, na, na amen. A jeżeli to się kończy, wiesz, w taki sposób trochę wiesz, zapowiadające, oho, dobra, już będzie trzeci sezon, a może jeszcze dwa spin-offy, no to, to, trochę masz takie już inne poczucie, nie? Jedno, jedno mogę powiedzieć względem jeszcze pierwszego sezonu, yy, tam, tam była kwestia też powstawania tej postaci, on tam długo czasu, dużo czasu minęło sporo odcinków, zanim on się doczekał swojego stroju, o czym też zresztą wspominałem przy, przy tym, jak pierwszy sezon miał premierę I, i trochę ten strój mi się nie podobał, trochę mi się ten strój nie podobał i mogę tylko tyle powiedzieć, że poprawili to i nawet w jakiś to sensowny sposób uargumentowali, dlaczego on sobie wykonał jakąś tam nową wersję tego stroju, więc Przynajmniej się go przyjemnie oglądało i teraz już nie mam zastrzeżeń do tego, jak wygląda ta postać. Czyli w stosunku do pierwszego sezonu trzyma poziom Rafale? Poziom na pewno trzyma. Nie można powiedzieć, że jest jakoś tam wyraźnie gorszy. Jest, jest na pewno trochę inny. No, ciężko mi się odnieść, wiesz, jednoznacznie do tego, czy mogę, wiesz, tego Paniszera potraktować jako, jako, tutaj wartość dodaną, tak? No, bo on w tym momencie będzie stanowił, wiesz, pójście w inną stronę, tak? Pójście w jakiegoś spin-offa i wiesz, czy on jest naprawdę dla dla Dardewila wartością dodaną, biorąc pod uwagę, wiesz czego się możemy spodziewać przy, przy następnej edycji, tak, przy trzecim sezonie. W tym momencie, jeżeli wiesz, Dardewil będzie miał powiedzmy samodzielny sezon i on będzie dalej szedł w tym kierunku, i będziemy mieli kolejny serial z Pani Szerem, no to dla mnie, jeżeli miałbym wybierać, to od razu idę w kierunku Pani Szera i koniec kropka. I tego się boję, że, że to w tym kierunku, wiesz, może, może stracić, tak? Że może ten poziom dalej spaść. Na chwilę obecną jest jest ok, no, jest jak najbardziej na plus wręcz, jeżeli chodzi o to, że, yy, że masz więcej tych postaci, tak? Tam też, no, są, są pojawiają się inne postacie, które yy... trochę, to... trochę trochę trochę to też, ale wiesz, yy, to jest yy, cały kształt. Bardzo podobną sytuację masz też z Batmanem, dajmy na to Dark Knightem. Na 100% znajdziesz osobę, która obejrzał no, Batmana, da, to chodzi mi o, o głównie o Dark Knighta, z Jokerem, dla Jokera, nie, nie dla Batmana. I to też, wiesz, to, to jest, tak, to jest ale, spójne. Ale, tu, jeżeli jest, wiesz, ale tu, jest innego, tu jest coś innego, Krystian, ja tu jest ja coś innego, dlatego że ja przy i, Dark Nicie miałeś i... historię tego Jokera opowiedzianą od A do Z, i ewentualnie tam się pojawiała postać dwóch twarzy jako wiesz, nie wiem, efekt uboczny, tak, jako jako wytwór tego Jokera jakby i, i on otwierał jakąś tam dalej ścieżkę, tak. W sumie, w sumie też się kończył yy, cały, no bo on tam, może już trochę fabuła mi się zaczęła mieszać, nie, no ale w trzeciej części już go nie było, to było wszystko w drugiej części zamknięte i Wiesz, i to była zamknięta historia, tak? To był jednak film, wiesz, w pełni fabularny, który nie zostawiał takiego hamskiego. A, dobra, on przeżył, nie, na koniec ruszył ręką i w kolejnym, w kolejnej części będzie to samo. A, a tutaj mi tego zabrakło, nie? Takiego, wiesz, kropki nad i, powiedzmy, żebym miał wrażenie, że, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie poszło. Mhm. Wszystko. No, zobaczymy, jakie e... będą twoje wrażenia jak obejrzysz. W każdym no, razie bo, na no pewno właśnie... warto obejrzeć, na pewno yy, dużo jest, wiesz, ciekawych momentów, na pewno jest niesamowita ta postać, yy, moim zdaniem yy, tego, tego paniszera i, i po prostu czekałem na niego. I, i spoko, nie? I, i, i oglądajmy to i czekajmy na kolejne sezony. No ciekawy jestem, jak pójdzie, wiesz, drugi sezon Jessica Jones i. I w ogóle to zaraz mamy premierę tych Civil Warsów Marvela, więc słyszałem, że tam jakieś pierwsze pokazy przedpremierowe, że, że bardzo są dobrze oceniane, więc na to się szczerze mówiąc mocno jaram na Batmana, wciąż nie poszedłem i, i chyba tak już się skończę, ale ale Civil Właśnie. Warsy to będą Właśnie. na premierę na pewno. Mhm. No tak. <śmiech> e, to w ogóle... E... Podobnie będą, nie? Bo tam konflikty tych konflikty tych. Dobra, więc myślę, myślę, że możemy pomału kończyć. Jak słyszycie, Daredevil Devil jest w miarę okej, okay, ja go obejrzę. Na pewno go obejrzę, na razie nie mam czasu. Dobra, więc słuchajcie, standardowo wpadajcie pod portal.pl, bezimienny.pl tam zawsze jesteśmy na YouTubie. Tomek wrzuca odcinki, czasami pojawi się jakiś filmik z jakiegoś streamu, ale jak słyszycie Tomek ostatnio nic nie ogrywa nie, niegrzeczny Tomek no wskazuje wszystko na to, że dalej będzie tak samo no bo jeszcze będzie Tomek gorzej, będzie nie? grał w pieluchy, jakby Te, ktoś nie teraz nie to będzie na, wiecie, na podcaście będą recenzje zabawek dla dzieciaka nie, nie. <laughs> Słuchajcie, na nie. następnym nagraniu już Tomek ma być tatą, koniec kropka no, to już to będzie za dwa będzie tatą, tygodnie tak. to dłużej już nie będzie czekał no nie. Więc no trzymamy kciuki wszyscy, ode mnie wszystkiego najlepszego no, i tak. oby się tam, wiesz, dobrze wykręciło. No. Dobra. Drodzy słuchacze, 57. odcinek podcastu, bezimienny, dobieg, końca. Wiecie gdzie nas znaleźć, piszcie, komentujcie, róbcie szum wokół nas, będzie super. Więc ze mną był standardowo Tomek Zawadzki. Dziękuję bardzo wszystkim. Był ze mną Rafał Radomyski. Byłem też ja, cześć. I byłem też ja, czyli Krystian Kajonder. Słyszymy się za dwa tygodnie. Eee, tak, myślę, że w, w poniedziałek nagramy. Eee, więc trzymajcie się. Żegnam.